Witam, Fantasmagieria podczas podkaz grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko, odcinek 671. Ja nazywam się Damian Paweł dachman i ze mną jest Juliusz Kączewski, jaka ja Jules, Polska Kronika Gier. Witaj, Juszu. Dzień dobry, Dziś, witam serdecznie. No, chciałem Ci już tutaj zwrócić uwagę, już żebyś tak energicznie nie zaczynał, bo odkryłem e, nową zależność, która jest ważna, żeby e, podcast odniósł sukces. Aha. I to musi być tak, że podkaz raczej musi być spokojny, nudny. No Muszą mamy. być pauzy. I nie Aha. może być chemii. Chemii z Niemiec? Przede wszystkim niemiec. Chociaż chemia z Niemiec jest najlepsza, bo pamiętasz, z naszych czasów to się mówiło, że to, co było na Ale polskim rynku, mnie. zawsze było najgorsze. No i widzisz, a ja ci powiem, stary, tak, no to wiadomo, to, to, to jest ta polska... Taka, wiesz, wiara w siebie, nie? No, Polski no cukier zawiera jest... mniej cukru. Ale stary, ale słuchaj, a propos chemii z Niemiec, to ja mam niedaleko o swojej lokalizacji taki sklepik. Kurde, nie wiem, czy mogę powiedzieć nazwę w sumie. To nie, to zmie... to... przekręć nazwę. Ale nazwa to jest jakby imię. No to jest Agata. Yy, dobra, tylko to jest... No dobra, niech by że sklepić. Imię to męskie. Agata. I to, i, słuchaj, i ten sklep. Nie, może Agata nie, bo to jest są meble Agata, chyba taki sklep. Ale to nie jest, jest sklep meblarski, więc to jest. Okay. No to Grażyna. jest Słuchaj, ten sklep Grażyna. I ten sklep Grażyna, słuchaj, jest taki fajny, że to jest taki mały sklepik, który ma w sumie mydło i powidło, i on się utrzymuje przede wszystkim z jednej działalności stary. Ta jedna działalność to jest jakby dostarczanie przesyłek kurierskich. To znaczy nie dostarczanie, tylko umożliwienie odbioru. Czyli wszyscy kurierzy, czy to będą to jest DHL... To paczkomat, Grażyna. Tak, czy to będą, słuchaj, imposty, czy to będą wszyscy, d, dp, DPD i tak dalej, wszystkie możliwe firmy kurierskie, które działają, jeżeli z jakiegoś powodu kurier nie może dostarczyć paczki, bo na przykład nie zastał, yy, wiesz, adresata w domu, bo paczkomat był przepełniony, albo i też, stary, to jest sprawdzone, po prostu zwyczajnie mu się nie chciało, bo na przykład miał, chciał wcześniej skończyć dzień, to wtedy zrzucają te paczki do Grażyny mhm. i musisz tam przyjść. I ja, stary, przychodzę do tego sklepu par, parę razy i słuchaj, yy, i tam jest dosłownie mydło i powidło, w sensie tak, jakieś kolczyki ręcznie robione, stare jakieś yy, zabawki dla dzieci, jakieś takie totalnie chińszczyzna, jakaś nie wiadomo jaka, yy, i słuchaj, oprócz tego jest jeszcze właśnie to, czego zaczęliśmy, stary chemia z Niemiec. Dosłownie stare. I są normalnie proszki do prania i jest wszystko napisane, że one są sprowadzone. Mają niemieckie nazwy jakieś tam. No powinno Bardzo być tak, to... że wiesz, że, że e, zamiast proszek do prania, to nie wiem, jak jest po niemiecku. E, no to musiałbym się żony zapytać, ale nie jest stare. No, to po angielsku bardziej. <laughs> ale, ale to wiesz, z Niemiec to nie wiesz, no to, to, z Niemiec, to może to jest... Y, inny region jakiś taki bardziej no może, południe. ale słuchaj ale, ale druga jest jeszcze jedna rzecz w tym sklepie która, jakby, którą się zorientowałem która jest po prostu zawsze, zawsze, się, zawsze się zastanawiam wchodzę się do tego sklepu i tam na dole właśnie tak jak mówię mydło i powidło wiesz takie pierdoły, których podejrzewam raczej nikt nie kupuje, bo nie wiedziałem żeby ktoś to kupował, bo, bo tak naprawdę zawsze jak jest kolejka to jest kolejka ludzi do odbioru paczek stary no. i wszędzie tam się te paczki walają tak naprawdę Natomiast na górze w tym sklepie słuchaj w sensie w tym samym pomieszczeniu to jest taka niezbyt duża kanciapa na górze w sensie ponad półkami sufit jest dość wysoko tam myślę że spokojnie jest z 2,5 metra pewnie ma Mm -hmm. e, wiszą obrazy stare, i te obrazy to są takie obrazy, które prawdopodobnie. Są to zginione obrazy, które wiesz, nie ma tam tego młodzieńca, y, y, y, wiesz tego? Słuchaj, fa... o... Słuchaj, właśnie nie wiszą obrazy i to są obrazy, które wszystkie są podpisane imieniem właścicielki tego sklepu, tej, tej grażyny. Stary. Wszystkie są jako grażyna stare. I to są takie obrazy. No nie, ch nie chcę tutaj wiesz, nikogo obrazić, czy nie chcę. Wizarze jakieś, tak? Nie, nie. Nie, nie właśnie, stary. No na przykład jeden obraz taki, który pamiętam do dziś, to jest po prostu jest cały czarny, i na środku jest białe serce, i w tym białym sercu jest narysowana na czerwono jakaś taka poświata dwóch postaci. Logo partii politycznej. I, i słuchaj, yy, nie, nie, i słuchaj, właśnie nie, w ogóle to nie przypomina żadnego loga partii politycznej, poli poli tylko to są takie obrazy, wiesz, na zasadzie jakby, na przykład ja bym dzisiaj postanowił, że zostanę malarzem i zaczął malować. Nie, Ale wiesz, niestety co, Pan dobra, Bóg... bo, bo chcę, nie chcę, żebyś się pogrążył tutaj już, bo to jest akurat, nie rozumiesz sztuki nowoczesnej. No dobra, tyle. ale wiesz, ale chodzi. No tak, ale ja, to co ja. Ale ja mówię teraz o sobie, jak ja bym zaczął malować, to by się okazało, że wiesz, no Pan Bóg nie dał mi niestety talentów, w związku z tym maluję jak maluję. Zresztą były kiedyś okładki na kręcę gier. Tak. tak. Znaczy, to no właśnie, chciałem, chciałem ci przypomnieć, że jest kilka okładek ręcznie rysowanych polskiej kroniki gier tak, i, no, i to jest. I one są nie, tym. Tak, tak, popiorem. Po, popiorem. Może e, was, e, Waszel pulwerem, bo tak jest podobno po niemiecku. Powderem. Yy, tak. No, a tej druga tej rzecz, no to okej, okay, no to mamy odfajkowaną rozmowę mm, jakąś taką, wiesz, osobistą. Ale to jednak masz, aha, bo to według tego... No tego nie, no, no bo typisu, wiesz, no chcemy do... osiągnąć sukces. Proszę Cię, to jest podcast o grach. Nie możemy rozmawiać tylko o grach. Nie, nie, te musimy... Gry, musimy gry przyjdą później, e, tak. Musimy tak, zacząć no, o tak. Jeszcze przyjdziemy kulturka, później, wiesz, yy, co, co jadłeś ostatni, tutaj, to, ale to mam podpunkty wypisane, jeśli No dobrze, dobrze. Yy, byłem na wakacjach. Krótkich? Znowu. Świątecznych. Tam w tej Irlandii to wakacji macie chyba raz na trzy tygodnie. No tak, tak, tak. Raz na cztery tygodnie jest tydzień wakacji. Wiesz co? No to szkoły tutaj po prostu mają tak, że niedawno była przerwa, były ferie. To były mhm. jakiś tydzień czy dwa tygodnie. Tydzień na razy. tydzień dzieci wróciły po feriach ze szkoły. Zmęczyliśmy się. A teraz się? święta, Wielkanocne i wiesz, w Polsce to masz może trzy dni wolnego jeździć Nie, się trafi. Nie, no w, jak w Polsce no. masz tylko, jedno, znaczy. Trzy dni z weekendem, bo tak naprawdę w Polsce A. to jest, wiesz, No tak, bo nie weekend, masz jest, ee, nie wielki działek. piątek nie jest wolnym dniem. Nie, i właśnie w cywilizowanych krajach zachodnich jest wielki. Wiesz, w Niemczech, jak zaczęliśmy od tej chemii w Niemiec, no oni mają wielki piątek. To jest w ogóle dla mnie szok, nie? Oni mają normalnie. No oni nie piątek pracują w niedzielę, w kropka, i tam nikt, nikt nie mówi, że się gospodarka załamuje. No, y ale załamała się, chyba <śmiech> <śmiech> właśnie się załamuje, niemiecka. ale zaś im to zajęło, nie? Niech bym to zajęło. Tak. Nie, no jak trzeba, to pomożemy. Wyślijmy im jakieś te, no. y, jakąś pomoc. Z końcu sąsiedzi. A no druga, tak. że no to też poniedziałek, y, y, wielka nozna, Ale cały ten tydzień przed świętami mm. i tydzień teraz to dzieci mają wolną od szkoły. I no nie to wykorzystałem, ciekawe, z, bo ja, A ja znowu nie mam wolnego od pracy. Ale to z uwagi nie, na święta, nie. czy to są po prostu jakieś farie? No, no tak, no tak. No, połączenie y, przerwy świątecznej z tym. Nie wiem, z czego to wynika, dlaczego, jaka to jest tradycja. No, w końcu Nie, no Irlandia wydaje się, była krajem chyba katolickim, nie? Była? dobrze powiedzieć. No znaczy, albo jest. <laughs> nie wiem, nie wiem, bo teraz no tak. kraje są, wiesz, raczej jest, nastąpiła, nie wiem, sekularyzacja. Tak, ale właśnie byłem na Sardynii w, w, w mieście Cagliari i e, byłem świadkiem i to mnie zdziwiło, bo wiesz, no to wiedziałem, gdzieś tam oglądaliśmy właśnie takich mocno E, mocno religijnych krajach, e, gdzie się jeszcze praktykuje tą religię, ale nie tylko na zasadzie, że chodzisz do kościoła, tylko właśnie są te procesje, chodzą ludzie na ulicach. No nie, e, na Sardynii tam to jest? Tak, było. No były, były ulice, bo tam są takie bardzo wąskie e, uliczki w, i, i, i tam jest taki piękny kościół. E, nie wiem właśnie pod kogo wezwaniem coś teraz nie, nie, nie, nie powiem, ale była procesja właśnie i w piątek i później była jeszcze bo w sobotę, nie? I w ogóle było tak, że w niedzielę, a kiedy wracaliśmy, to też poszliśmy do tego kościoła i msza była i po, po łacinie, i po, po włosku. I tak się zastanawiałem, czy to na pewno wiesz, katolicki kościół, nie? Bo to też nie, nie, nie no, spotykane. W, ale, ale msza po łacinie to, to, to była w Polsce, wydaje mi się, jeszcze za życia naszych rodziców. Zamieszka pierwszego, tak. tak. Nie, za życia jeszcze naszych rodziców, to wiesz, jak, jak oni byli, tak no. mi się wydaje. No ale tak a propos właśnie Pierwszy tego, to powiem ci, że. Bo też nie chcę tutaj za bardzo o tym mówić, ale yy, yy, wiesz, no, blok podróżniczy to trzeba jak Makłowisz, nie? Tam historię to mówię Blog podróżniczy, to ale również teologiczny w pewnym tak, sensie. Tak, Tak, ale zjadłem. Coś, czego się nie spodziewasz. Rodzaj mięsa. Musisz zgadnąć. Jądra byka. Kurde, no zjadłem. Ale nie, to nie te. Nie te. Aha. Czego to, to... nie je się w Polsce? Jakiego mięsa? W Polsce? No. W Polsce się je każde mięso. Tak? A koninę się je? Być może w jakiejś restauracji, może być dostał, ale kurczę, może fakt... ale w sklepie to raczej nie kupisz. Tak. Tam? W Kaliari jest taka piękna, długa plaża z taką promenadą i tam są, jest takie nie to już prawie UNESCO powinno to, to miejsce tam e, zabezpieczyć, nie wiem, jako taki do dziedzictwa światowego włączyć, bo tam są takie właśnie tak street foody i tam jest kilka takich samych niemal takich wozów drzymały i tam różne rodzaje mięsa mają i właśnie e, mojego kumpla żona, która jest właśnie rodowitą Włoszkom z Sardynii, zaprowadziła nas tam i wytłumaczyła, wiesz, to wszystko, i właśnie na mnie to była ciekawostka, nie? To przed przygotowaniem to mięso wyglądało trochę jak wątróbka, ale później smakowało troszeczkę jak, jak baranina, ale yy, to jest to, że, yy, że ja lubię po prostu być w jakimś nowym miejscu. Ja nie jestem z tych takich ludzi, którzy wiesz, muszą gdzieś tam pójść zjeść, i tak, dalej, ale lubię spróbować czegoś. Czego, Czego wiem, na przykład nie ma, nie ma na przykład w miejscu, w którym normalnie żyje i mhm. tak dalej. Bo ja wiem, że mógł, ja bardzo lubię kebaby. Chyba wszyscy w Polsce też lubią kebaby. No ale mhm. też nie szukasz kebaba, jak jedziesz za granicę. Więc, ta, więc w ogóle e, piękne miejsce, w ogóle Sardynia. Będę tam jeszcze wracał z rodziną. Tylko problem jest taki, że z Irlandii e, loty na Sardynię to niestety jest tylko kwestia sezonowa. I tylko właśnie wybrane dni tygodnia. Więc to jest, to jest niestety. Ale z, z tego co wiem, to chyba z, z Polski masz więcej lotów. Więc jakbyś chciał na Sardynię się wybrać, to polecam zaznaczyć Pineską kilka ciekawych miejsc do odwiedzenia. Kaliari powiedziałeś, tak? Kaliari, tak? No, stolica Sardynii. Tak, mm -hmm. tak, tak. Piękne, piękne małe miasteczko. Na początku wiesz, schodziliśmy się, bo tam ono jest... Nasz, nasz mini hotelik był na, na, takim, na takiej skali, na wzgórze, na tej górnej części tego miasta, tego starego Miasta, więc e, pierwsze co zrobiłem, to oczywiście e, kondycję poprawiłem swoją, bo wchodziłem takie e, 100 metrów schodami, to jednak e, trzeba, e, trzeba tą kondycję mieć. No, w ogóle bardzo fajne e, sklepiki takie małe znalazłem. Znalazłem jeden na antykwariat z komiksami. Wiesz, narod, jednym z narodowych e, komiksów włoskich jest Dylan Dog. Nie wiem, czy kojarzysz. Nie. E, było kilka Dylan Dogów w Polsce. Tam jest w ogóle Tex, jest e, chyba Natan Jakiś tam, to jest taki science fiction komiks, to jest westernowy komiks, science fiction komiks i taki paranaturalny, nie? Wiesz, Dylan Dogg to jest taki detektyw, który zajmuje się właśnie takimi sprawami paranaturalnymi. Kupiłem sobie parę numerów tego czy się po włosku. Ale rozumiem, w wersji włoskiej. Włos, tak, tak, tak. I one w tym artykule, oni ich wydali e, no chyba ze 400 ileś już numerów wyszło, bo one wychodzą od 86 roku. Co miesiąc jakiś nowy zeszycik. Ale z Google Translatorem sobie czytałem i, i, i było przyjemnie. No. Ale drogi Juszu, no to ja myślę, że już mamy tam taką, wiesz, już, możemy, już nasz Argolent chwycił, jako że jesteśmy super podcastem o grach, mhm. więc y, możemy teraz przejść do kwestii takich bardziej już z grami związanych. I mm, mm. na no, początku to taka trochę prywata, trochę, trochę podziękowanie. Y, jak wiesz, y, y, Zbyszek ma wydawnictwo Gamebook i e, wysłał mi książkę Mortal Kombat Flores Victory. I nie będę tutaj jakieś specjalnie kamera, bo to są pierwsze wrażenia, ale muszę przyznać, że to jest ciekawe uzupełnienie do książki, którą wcześniej wydała e, Open Beta mhm. e, a propos Mortal Kombat, która była zupełnie pozbawiona jakichkolwiek obrazków. Flores Victory ilustrowana e, historia kultowej serii. To jest książka całkowicie skonstruowane jak kompendium. Jest duża, jest dużego formatu, mnóstwo grafik, mnóstwo takich encyklopedycznych wpisów dotyczących postaci, dotyczących materiałów związanych z, z, z serią Mortal Kombat, od zarania dziejów, poprzez właśnie wszystkie gry, nie tylko klasyczne bijatyki, ale, ale te takie spin-offy, jakieś gry, yy, które bardziej miały, nie wiem, jakieś taki gry dla pojedynczego gracza, jakieś gry przygodowej, Seriale, filmy. Naprawdę fajnie się to ogląda. Wiesz, to jest taka przede wszystkim taka właśnie typowa Coffee, coffee e, Book, nie? Coffee Table Book, nie? I, i, i. Aha. No. Więc dzięki Zbyszak, że o tych małych podcastach też pamiętasz o mnie. Więc ja nie dostałem, ale. Ja myślę, że kronika e, gier mogłaby zrobić taką rzetelną recenzję, więc. Na pewno. To, jest, to, jest to. musiał kupić. Ja myślę, że z tym masz z Zbyszkiem nawet bliższe relacje niż niż... Ostatnio próbowałem sobie przypomnieć, teraz jak rozmawiałem, to przypomniałem sobie, jak to, jak się nazywał ten serwis dla Cinegi, który tworzyliście. To, to był What's, What's to Been to play. Playing? Nie. What, play. A, What to Play. Tak. Zobacz, że ten, ten serwis był tak o 5 lat za, za wcześnie chyba się pojawił, wiesz? Wy przejście trochę epokę. Że świat nie był gotowy na, na, na nie, stricte wideo serwis. Nie, ale no, no może, może. To były czasy przed, przed takim, wiesz, eksplozją YouTube'a popularności. Nie. Teraz wszystko się właściwie trochę wokół tak, tak. kręci. Ja, ja ostatnio, żeśmy o tym rozmawiali, no to ja pamiętam jak na Gamechocie, żeśmy robili recenzję. Ja akurat zrobiłem recenzję na Game tak. w Wiedźmina pierwszego. I właśnie Ci wspominałem o tym, że wtedy na YouTubie było takie ograniczenie e, 10 minut na filar. Tak, tak, tak, e, tak. I pamiętam, że one te ograniczenia się tam generalnie zmieniały na przestrzeni, ale to był akurat ten moment, że te 10 bodajże minut, 10, czy no 10 minut, nie pamiętam w tej chwili, wydaje mi się, że 10 taka okrągła ta. No i ja po prostu miałem tyle rzeczy do powiedzenia o tym Wiedźminie. Wiesz, to ogromna gra, polska gra, pierwsza taka produkcja wiesz, dotykająca naszego narodowego skarbu w postaci prozy mm -hmm. Sapkowskiego, tak. CD Projekt, wiesz, w, jakby wcześniej wielki tak naprawdę dystrybutor, a tu jakby pierwsze kroki stawia, żeby, żeby wydać taką wielką produkcję i tak dalej, nie? I zrobić to, jeszcze do tego, wiesz, mm -hmm. silnik Aurora, tam był z Neverwinter tak. Nights zmodyfikowany i tak dalej, i tak dalej. No i pamiętam, że strasznie dużo, strasznie dużo czasu poświęciłem jakby na napisanie, ale właśnie ledwo zmieściłem się w tych 10 minutach, nawet przekroczyłem ten czas. I po prostu ja strasznie zasuwałem w tej, w tej, w tej recenzji. A znany strasznie jesteś, strasznie że to jest, że z wolnego mówienia. Tak. A znany jestem z wolnego mówienia, a tam mówiłem jeszcze dwa razy szybciej niż normalnie. I wiesz, i. I generalnie pamiętam, że też znaleźli się tacy, którzy nas krytykowali za dużo. Dlaczego w ogóle tak szybko, że tego się nie da oglądać? Ale, za, ale wiesz co, mi się, wiesz, nie mogli się przyczepić do kwestii merytorycznej, więc to musieli być, twoi twoje jacyś nienawiastnicy już wcześniej, wczesnych gwarziach. Więc zaczęli po prostu, te, no szkoda, że się nie, nie wiesz, że, że nie zrobiłeś tego w formacie 4 na 3. Wiesz, takim może zrobiłem telewizory. właśnie w formacie, nie, nie, chyba może i mógł być zrobiony w formacie 4 na 3 bo ja to grałem na swoim normalnym komputerze, wiesz, ja nie no pamiętam, tak. jaki ja miałem wtedy monitor. Nie, już chyba mogłem mieć panoramiczny. Pod tradycyjne telewizory, tak. To, tak, tak. tak. No, ty, to, no z wersji pecetowej oczywiście. Ale też A to mój były pierwszy w ogóle, czasy. Kuć, pierwszy nie, mój to. monitor, wiesz, LCD, który mhm. kupiłem yy, i z długo się zastanawiałem, to były jakieś tam Sony bodajże i to był właśnie tam 4x3, nie, ten, ten tak. miał proporcje. No, kurczę, no, jak sobie teraz pomyślę, to te formaty się tak zmieniają, że znaczy ja nie wiem, czy ty masz yy, tradycyjnego formatu tam 16 na 9, nie? 16 na 9. Ale już no. są ja takie, że są wiesz, panoram panoram panoramiczne, że są jeszcze dłuższe, no, 21 na 9. Nie? Tak, nie? tak, ale ja jestem tradycjonalistą, wiesz, mhm. tutaj w tym względzie. No to chociaż i, tyle. I, tak. Ale może bym sobie kupił taki, wiesz, tylko, tylko... Ja nie mam miejsca. Ja nie mam miejsca na taki monitor, bo ja mam taką, e, Moje biurko jest takie narożne. One jest fajne, one mi się podoba, bo ono ma taką wnękę, z boku są półeczki, no nie, tam sobie swoje e, książki, komiksy, czy jakieś takie rzeczy, które chcę mieć pod ręką, trzymam. A komputer jest tej nęce, więc monitor mógłby mieć trochę większy, powiedzmy tam do 27 cali, ale już jakby był taki zakrzywiony w tym sensie, że one są dużo, dużo dłuższe, to już był, był problem, nie? Więc to jest... To jest ten. Ale trochę mnie korcił, bo ta przestrzeń, nie, to ja już teraz widzę, no nie, że, e, e, e, ktoś mówi, Zarzekałem się, że to full HD mi wystarcza, że ja, że ja nie potrzebuję przejść na, na to, nie wiem, e, 1040, 14. 14, 14. 14, tak, 1440p, że to jest ten, ale ja już widzę, że ta dodatkowa ostrość, nie, to już było zrobiła różnicę. No ja, czasami... ja przyznaję się, że ja chciałem, ja, ja się zacząłem teraz niedawno zupełnie, zacząłem się zastanawiać, czy nie przerzucić się na 4K w ogóle, wiesz, Takie pełne, że... takie czyste, no, no Tak, że, że, bo to, bo to nie o to chodzi, wiesz, jakby te 14, ja akurat mam taki monitor, to, to jest ok, nie? 2K powiedzmy, oni to nazywają, to jest ok, ale, ale kurczę... Znaczy, ja też powiem znowu o, o moim anegdotycznym bracie, który no. czasami wspominam. On ma właśnie takie dużo większe monitory, on to 4K. I wiesz, ja odpalam u mnie Baldur's Gate. Wszystko na maksa, nie? Ustawiam sobie. To jest przykład. Baldur's Gate mhm. jest przykład, nie? To, to mógł być Alan Wake 2, ale jakokolwiek no. gra. Ja mam wszystko na maksa, nie? Co mi ale jaki jest nasz rozmiar pozwala. monitora? 24 cale. I to, i wiesz, i ja mam wszystko na maksa, nie? Wszystko. Co mi pozwala mój komputer, nie? ale później widzę, co on ma. On ma troszeczkę mocniejszy komputer, no to, to, to też bez wątpienia. Też wszystko ma na maksa, nie. ale jeszcze dodatkowo ta rozdzielczość sprawia, że u mnie to wygląda, jakbym grał na jakimś medium-low, bo, bo jest tak nieostry, że te tekstury tak, tak nie wyglądają tak soczyście i też jak na przykład teraz dzisiaj wyszedł e, materiał porównawczy, e, No bo to wiesz, Digital Foundry cały czas e, karmi nas z tymi porównaniami z, z Crimson Desert i teraz wyszła najnowsze, najnowsze cię to sobie jak pół godziny przed tym, jak zaczęliśmy nagrywać, no, no. wyszedł materiał, który pokazuje jak no, wszystkie konsole, wliczając to Series X i chyba S też, sobie radzą z Crimson Desert po tych wszystkich patchach. No. I kurczę, no widać, że, te, że ta quality, że to, że to 4K takie natywne, że to wszystkie takie szmery, bajery, one robią różnicę. i tak gra potrafi pięknie wyglądać w tym sensie, że ja sobie, oczywiście widziałem też jakieś fragmenty, jak ta gra wygląda na PC, ale... E, no właśnie, bo ty grasz, to jest ciekawe, ty grasz na obu konsolach. Na konsoli zwanej pc i na konsoli zwanej PlayStation. Jeszcze dodatkowo grasz na, na normalnym PlayStation. więc tak. masz, że Ty jesteś jak Digital Foundry, ty jesteś ucieleśnieniem Digital Foundry. To... Tylko ja jestem, wiesz, tego ja nie robię, nagrałem no, sobie jakieś gameplaye też i z PlayStation Pro i ze zwykłego. Yy... Tylko wiesz, właśnie to, to jest to, co ja zacząłem myśleć. Dlaczego? Dlaczego zacząłem myśleć właśnie o tym natywnym 4K? Bo generalnie, wiesz, tak jak, jakby zacznę od tego, że na pececie, nawet w tym 1440p, ponieważ siedzisz blisko monitora, no to generalnie widzisz te wszystkie cienie. A wiesz, a ta gra jest tak skonstruowana, te wszystkie jakieś elementy, tła i tak dalej. A ta gra... Crimson Desert jest tak zrobiona moim zdaniem, że, to też o tym mówiłem, mhm. że jak patrzysz jako całość, no to wygląda spoko, ale jak zaczynasz się skupiać na poszczególnych jakichś elementach, to tu nagle widzisz, że tu jest jakieś oszustwo perspektywy, że tu jest jakieś oszustwo tekstury, że mhm. tak naprawdę ten bruk wcale nie jest pofalowany, tylko to jest jakaś zabawa światłem, Ta refleksem i tak dalej. Tak, path tracing, który też No do, tak, do, ale to... do, do, dokładnie. jeszcze nie mówiąc o tym, że generalnie ray tracing i path tracing w tej grze, też nie jest wcale jakiejś najwyższej jakości, wiesz, y, sam z siebie. Że te wszystkie elementy, które zaczynają świecić, zaczynają się pojawiać, on, on też wnosi też różne swoje problemy. Że na przykład jak grasz z tym pełnym patracingiem, to w dalszym ciągu jakąś wszystkie suwaki ustawione na maksa, to i tak to działa na takiej zasadzie, że po prostu jak się zbliżysz do, wiesz, i jedziesz w nocy, i widzisz ogólnie, że jest jakaś wioska, która się tam palą się światła i tak dalej, nie? Yy, czy jakieś tam latarnie przydrożne. Ale w momencie jak zaczynasz się zbliżać, to nagle zbliżasz się na odpowiednią odległość do nie wiem jakiejś lampy, która stała i teraz nagle ta lampa z tego oddalonego obiektu, który rzucał jakieś tam światło zmienia się na bardziej szczegółowy i to efekt jest taki, jakby to się dopiero pojawiło, bo to on musi zaktualizować, że teraz się pojawił nowy obiekt, który świeci i dodatkowo oświetla światłem inne obiekty. Więc to jest taki pop-up beznadziejny. Ja teraz z kolei na PC, bo gram znowu na pcecie to, to na pcecie wyłączyłem po prostu ten path tracing i wolę grać bez FSR, bez tych, mhm. bo wtedy rzeczywiście jakoś jest zajebista, nie? W tych, mhm. tych, tych, tych efektów. Natomiast właśnie FSR generalnie który jest sam z siebie bardzo dobry, ale przy rozdzielczości 14-40P, no to wiesz, to ten FSR on jest tam, nie wiem, z 1080p w trybie quality bodajże, nie? Tam tak. tak, tak. On nie jest z połowy rozdzielczości, z połowy to pewnie gdzieś bliżej wydajności będzie. Natomiast on on jest troszeczkę z niższej rozdzielczości wtedy robiony, generowany i to powoduje, że wiesz, że na przykład zaczynasz widzieć jakąś pikselozę w tych, w tych efektach dymu, które generalnie same z siebie są beznadziejnie zrobione, a, a dodatkowo po prostu, jeżeli się zaczynasz bawić w te w tracing i tak dalej, no to te wszystkie efekty zaczynają się, że tak powiem, bardziej odcinać, bardziej, bardziej zarysowywać nie? Dla, dla ciebie. Natomiast wiesz, ja, ja generalnie uważam, że wersja na PlayStation 5, na to bazowe, ja się chyba nie, nie do końca z tobą zgodzę. Ta wersja na PlayStation 5, ona wygląda bardzo spoko, to znaczy to wszystko zależy od tego ja nie mam porównania tak naprawdę oprócz tego, co widzę na no YouTube, właśnie, a YouTube też znaczy, zakłamuje trochę kompresją, nie? więc ja jestem zadowolony fondy... w ogóle z, Słuchaj, z tego, jak wygląda. Digital jest zakłamuje kompresją, ale generalnie czy w ogóle YouTube zakłamuje kompresją, bo tych pewnych rzeczy, które ja widzę YouTube, normalnie natywnie tak. u siebie na monitorze czy ten, to ja potem oglądam filmik, który sam zrobiłem i tego nie widzę, bo to jest po prostu ginie nie, gdzieś tam w tej, w tym, w tym, w tej kompresji tego, tego materiału wideo, nie? Tylko wiesz, chodzi mi o to, że generalnie koniec końców yy, ty nie siedzisz yy, z nosem przy telewizorze i przy komputerze tak. i przy tej czy innej konsoli, tylko ty sobie siadasz wygodnie na kanapie. I wiesz, z perspektywy kanapy, jak ja włączyłem na PlayStation 5 Pro i odpaliłem sobie tryb, swoją drogą rozkminiłem w końcu ten durny HDR w tej grze, bo ten HDR jest moim zdaniem jakoś dziwnie zaimplementowany. Tak swoją hmm. drogą, jak włączysz HDR, to trzeba jeszcze wejść do ustawień jasności. I ja zauważyłem, bo tak się zastanawiam, dlaczego po włączeniu HDR wszystkie kolory mi się zrobiły totalnie... Takie przytłumione troszkę. Przytłumione. Są. I wiesz, tak jakby wyprane w ogóle z jakiejkolwiek saturacji i tak dalej. No i dlaczego? No bo się okazuje, że trzeba jeszcze wejść Osobno po włączeniu HDR-u, który natywnie swoją drogą jest włączony. Jeżeli masz telewizor, który obsługuje HDR, to on jest z automatu włączony. Ale to nie zmienia faktu, że i tak musisz wejść do ustawień brightness, nie? czy tamtej jasności, i teraz do... i nagle się okazuje, że ten HDR jest po prostu źle ustawiony, bo tam masz taką opcję, że musisz jasność ustawić tak, żeby nie widzieć tego elementu na czarno. Jakiegoś tam wzoru, który tam się pojawia, nie? I się okazuje, że tego widzisz po prostu na maksa na czarno, więc musisz przesunąć tam do nie wiem, 3-4 tysięcy. To wszystko zależy, jaki masz ten tam poziom HDR-u. I stary, jak ja to zrobiłem, no to jest zajebiście, nie? To wtedy rzeczywiście ta jasność jest taka, jak powinna być, że tutaj widzisz, że jesteś w cieniu i widzisz, że to słońce, które tam wali, nie przepala ci koloru, ale też jest soczyste, jasne, ta trawa jest odpowiednio oświetlona, tak jak w rzeczywistości, nie? Bo to jest na przykład poranek czy coś, nie? Mhm. Więc wtedy jest super. No tylko, że trzeba zrobić tą małą, yy, mały... No tak, tłum, ale nie? to jest ciekawe, że oni cały czas, wiesz, yy, yy, Nie? Oni cały czas reagują i robią wszystko. Do, za każdym razem jak się pojawia, że gracze czegoś nie mają, czegoś, coś im brakuje, to oni to dodają. Na przykład prosta rzecz, denerwowało mnie to, że nie było opcji wyłączania yy, hełmu. Że wiesz, ukrywania bo no to Ale oni dodali dodali wszystkie warianty. Dodali, że a, ja możesz, możesz mieć ham cały czas, ale go nie widać. Możesz, no to też tak, mi że to brakowało. Yy, on znika podczas kwestii dialogowych yy, przerwnikach filmowych, nie? Bo wcześniej mhm. było tylko, że możesz akcesoria. No to wiesz, tam ja to później wyłączyłem, no bo mi trochę przeszkadzały te kolczyki, no nie, bo te kwiaty jakieś takie, wiesz to fajnie wygląda, ale po jakimś czasie tak, wiesz mówisz, okej, okay, to wyłączę te akcesoria. Ale, ale tego hełmu mi brakowało tylko, że jest bug z tym hełmem o którym e, rozmawialiśmy poza antenią e, poza, no, że, że po prostu kiedy jest otwarta przyłbica w niektórych Aha. hełmach to nasz klif jest gładko ogolony i to tworzy, tak, wyrywam je to z imersji. Taki dysonans, ale wiesz, ale jest. to totalnie. Ale jest też kolejny bug, nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, że w momencie, jak e, zakładasz ten garniec na łeb, ten od tych. E, z tymi uczułkami takimi. takimi tak, z tymi tak, tak. czułkami od śledzenia tego, co się wizjo, zdarzyło. Nie. To on ym, jakby nie zwraca uwagi na to, że ma założony hełm, i tak naprawdę na ten hełm, który masz założony, on zakłada drugi hełm. Tak, to tego nie zauważyłem. Tak, bo ja cały czas chodzę w hełm. Bo, albo ty tego nie zauważyłeś, bo mówiłeś, że zdaje się wyłączyć, Zanim wyłączyłeś tę widoczność hełmu, to chyba mówiłeś, że wtedy że zdjąłeś. No, tak, znaczy u mnie to jest hełm. tak zrobione, że on po prostu, on zakładając ten, ten wizjon, nie, to on mm. już wchodzi w ten tryb takiego tej, tej monochromatycznego, takiego niebieskiego tak. filtra. I ja wtedy nie zwracam uwagi, czy on ma, czy on jest w pełnej zbroi, czy on to zakłada na, ten, na poroże jelenia i tak dalej, tylko po prostu wiem, że jest tylko, że oni zrobili tam quality of life improvement z tym wizjonem, ale wcześniej ja mogłem jakoś wracać do tej wizji w tym wizjonie w każdym momencie i on mógł otwierać tą scenkę z, z wizji nawet w zupełnie innym miejscu, a, a teraz chyba tego nie mogę zrobić. W ogóle trochę, bo tak e, utknąłem na, na, na jednej wizji którą muszę odczytać i ona jest taka dosyć złożona, bo ona jakby jest na większej przestrzeni, tam próbowałem kogoś śledzić, ale mi nie zalicza tego w queście, więc hmm. będę musiał na spokojnie sobie tam pokombinować, zobaczyć, co ja w tej wizji mam dokładnie dostrzec, co, co, co, co, co zobaczyć, nie? żeby tą popchnąć tam fabułę. Ale, ale, no, no tak. Ale a propos tych. Bo jeszcze o Crimson porozmawiamy, tylko chciałbym to zostawić może na koniec, ze względu na to, że chciałbym, żebyśmy też może o jakieś fabule porozmawiali i tak dalej. Nie wiem, jak to wyjdzie. No ale tak. chodzi mi o to, żebyśmy się nie musieli tam jakoś zasłaniać. Nie wiem, czy da się porozmawiać o fabule, bo tam podobno nie ma fabuły. Wie. Znaczy, wiesz co, ale ja sobie tak pomyślałem, że tak jak na przykład, nie wiem. Yy, yy, znaczy, w sumie tak. Yy, nie, nie dałoby się zdradzić tej fabuły nie dlatego, że ona jest. Pełna tu, plot twistów, ale być może komuś. Ona jest pełna byłoby... niejasności. No tak, ale muszę zrobić. Na przykład nie wiem, że jak podobała ci się taka i taka z takim, takim walka, nie? I my używamy słowa kluczy, nie? Tam Mówiliśmy tam, nie wiem. Klucz. Tak, że mówiliśmy tam. Garniecki. Czerwona zaraza, mówili, albo mówiliśmy. Zielony tam, hermit. Wiesz, kruk, albo coś takiego, nie wiesz, taki. Stare gacie. Tak, tak. I to są. Tak, ten, ten e, diabeł e, słonecznikowy i tak dalej i tak dalej ale to są, to są rzeczy, które wiesz, mogą komuś zdradzić, ale to jest faktycznie gra, w której nie da się zdradzić jakby fabuły, ale można zdradzić to, co w tej grze jest. Bo ja na przykład słuchałem e, jakiejś rozmowy, bo mam taki, taki sobie wyrobiłem e, zwyczaj, że słuchań. Nie, tak, nie, nie, nie. Innych niż fantasmagieria. Tak, tylko innych. Ale chodzi o to, że po prostu mam takie hobby, że jak czasami, i to miałem w, na palcach jednej ręki, mogę powiedzieć, w ciągu ostatniego roku, czy tam 12 miesięcy, jakie to były gry, że kiedy grałem w tę grę, to byłem tak zafascynowany, na przykład taką grą był Kronos, że ja grałem mhm. w tego Kronos, on mi się tak bardzo podobał, ale to było tak, że ja na początku bardzo ciężko mi szło. Ale nie chciałem no. sobie patrzeć, jak inni grają i tak dalej, ale było tak, że te fragmenty, które już przeszedłem, to ja bardzo chętnie oglądałem na streamach albo na jakieś wideo, jak, jak ludzie inni grali, no nie? I, e, I chciałem zobaczyć, czy to, jest, czy to jestem ja mój, i mój skill, czy coś więcej, nie? No i pewnie wyszło, że ja i mój skill, ale miałem po prostu taką fascynację, bo też dostrzegałem rzeczy, które mi umknęły w mojej rozgrywce u innych graczy. I, i to jest tak, że czasami, wiesz, jest tak, że ktoś mówi, a na przykład, nie wiem, mogliby zrobić to. Widzisz, zrobili, tylko, tylko ty tego nie dostrzegłeś, albo to nie zrozumiałeś, albo coś, coś innego, więc ja mam tak z Crimson Desert, albo jak to mówią niektórzy desert, czyli, czyli... Deser. <grym>, deser, tak. Karmazynowy deser, że, że po prostu yy, słucham opinii. I bardzo dużo jest osób, że no, mają no, dużo no, okay. do powiedzenia o Crimson Desert, wiesz, tak krytycznych uwag, tak, od deserza. No. Ale na przykład, yy, wiesz, jak osoba, która grała już więcej na przykład od nich, też widzę, że oni po prostu albo gdzieś powtarzają opinie od innych i tego sami nie sprawdzili, albo, nie albo to są rzeczy, które, które yy, zostały zmienione, albo to są rzeczy, które już nieprawdziwe, nie? Że takich rzeczy, na przykład, że w tej grze nie ma co robić, albo także nie ma fabuły i tak dalej. No, to jest, to jest tak, że ja po prostu rozumiem, że jak ktoś nie zwraca uwagi i nie słucha co, co, co mówią do niego, to też może się dziwić dlaczego ja na przykład zaczynam ja myślę, że to, to są takie, wiesz, ja, ja też myślę, że to są też takie łatki. Wiesz, takie łatki, które się do tej gry przyklejają, tak. a z drugiej strony myślę też, że jest yy, yy, często jakby ciężko jest nam jako tak. ludziom, tak filozoficznie powiem przyznać że, że na przykład byliśmy w błędzie, albo się myliliśmy, że to nie o to chodzi, że mamy teraz tak. posypywać głowę popiołem. Ja dzisiaj i, posypię trochę głowę popiołem, ale, to, no okay, ale to, to nie o to chodzi, że mamy wiesz posypywać głowę popiołem, czy coś, albo, że nie wiem, publicznie rozdzierać szaty i mówić, byłem w błędzie, moja wina, moja wina i tak dalej. Tylko bardziej chodzi o to, że sami też przed sobą, to jest takie bardzo ludzkie, człowiek tak. może nie do końca chce. Oczywiście, tak. znowu, to jest w pewnym momencie swojego życia, na pewnym etapie swojego życia już człowiek inaczej do tego podchodzi, ale wydaje mi się, że nie wiem, może zaryzykowałoby twierdzenie, że to jest coś też charakterystyczne dla młodości może, dla, dla, tak. dla wieku, że im człowiek młodszy, to tym bardziej jest My, już jesteśmy, starzy, nie chcę My mówić, już jesteśmy ale razem, starzy, wiesz. razem mamy ponad 90 lat. Więc... Dokładnie, i wiesz, i, i jakby. Ja jestem, ty, ja jestem nie, jesteś młodszy ode mnie, kurde. Chciałem nie. powiedzieć, że ty jesteś. Że ty, no bo tak można powiedzieć, że ja jestem bliżej 50, a ty jesteś bliżej czterdziestki. Tak. W... Taka prawda. No i taka yy, prawda. I, i wiesz, i, i natomiast jakby zmierzam do tego, że generalnie.. Yy, i też mam takie, czasem jak właśnie patrzę na te opinie i, i, i, i słucham tych różnych wypowiedzi, no to, to, to, to mam właśnie takie wrażenie, że ktoś po prostu, wiesz, dość mocno się zafiksował, że coś jest złe na przykład, no, ale potem gra, gra, gra, gra i w sumie gra, nie? Tak. Wiesz, no jakby... tak. No. Ale właśnie Crimson Desert to jest taki bardzo ciekawy przypadek, że oczywiście, że to nie jest gra idealna, oczywiście, że tam. Ale można... po, słuchaj, nie. Ale no ja pewien, na przykład ale szanuję krytykę ludzi, no nie ma, no, nie ma idealnych. Tak. No nie tam, nie, tam GTA na przykład, Red Dead Redemption 2. No Red Dead Redemption, ale moim zdaniem na upartego jakbyś się za. Ale przecież się, przecież to przez... też oczywiście, byś znała takie że błędy, tak. No. I dlatego ja na przykład, jeśli chodzi o, o krytykę Crimson, karmazynowego deseru. Ja, na przykład oso osoby, które przesz y przeszły albo przeszedł w grę, to ja na osoby przykład w, w stanie ich krytykę przejść, bardziej, y bardziej jakby szanuję, nawet jeśli się nie zgadzam, niż osoby, które, bo było bardzo dużo, wiesz, jest, podcastów o grach w Polsce jest bardzo dużo, jest bardzo dużo i w każdym, w każdym ten temat został poruszony, bo jednak Crimson jest grom, jakby można powiedzieć, ostatnich dwóch tygodni. Ale ja nie rozumiem stare... 5 no. milionów sprzedanych kopii. No. I każdy musi się wypowiedzieć, szczególnie na przykład jeśli ktoś, nie wiem, mógł dostać kopię do recenzji, nie, albo coś takiego, no to jesteś trochę zobligowany. I też, więc, więc albo szukasz na siłę jakichś pozytywów, albo próbujesz w ogóle cokolwiek powiedzieć, oczywiście jakieś kontrarygumenty padają, ale powiem tak, to jest, to jest gra, na przykład Nikogo nie namawiam do tego, że nie, no musicie zagrać w Crimson Desert, no nie, jakiś. wiesz, na pewno się przekonacie. Po 12 godzinie złapiecie ten, nie. Najlepiej, jeśli, jeśli cokolwiek o tej Najlepiej nie roz... grać. Najlepiej nie grać. I niech to może się odwrotnie. Dokładnie. Bo ja na przykład mam w Crimson Desert już prawie 90 godzin. Tam jest na pewno jakiś pustych kilka godzin, gdzie na przykład odłożyłem pada i wyszedłem. Ale wiesz, konsola mi się wyłącza. To nie jest tak, że ja mogę sobie zostawić na godzinę konsolę, tylko mi się te tryby uśpienia, oszczędności energii załączają i mi się konsola wyłącza. I było dużo miejsc, gdzie na przykład nadprogramowo spędziłem dużo czasu. Nie I nie mówię o bossach na przykład, ale na przykład na jakichś zagadkach albo gdzieś po prostu na takim, takim eksplorowaniu. I ja po prostu świetnie się w tej grze bawię i z tych wszystkich definicji, które, które ja usłyszałem, czym Crimson Desert jest, nie? że tam action, RPG, RPG, to, siam to i tak dalej, nie, muso, nie, slasher, to, to, to najbardziej mi się podoba, że to jest gra piaskownica, bo ona faktycznie, ta definicja piaskownicy oddaje to, że ty jesteś puszczony w tej grze, tak, i ty możesz albo iść za głównym wątkiem fabularnym, no bo gra, to nie jest tak, że gracie... Którego nie ma. Nie... No tak, a ja znowu yy, traktuję te rozdziały jak odcinki jakiegoś takiego serialu. Yy, no właśnie tak mi w... ostatnio powiedziałeś, ale wiesz, że jakieś ja jeszcze arki tam, się tam są, nie? Wiesz, ja związane z, z tym wątkiem, z tamtym wątkiem i moim zdaniem yy, ta fabuła, ona może nie trafiać do każdego, ale to jest, ona tam jest, tylko, że po prostu ona nie jest tak epicka na pierwszy rzut oka, jak się niektórym wydaje, że powinna być. I ja nie bronię tej, tylko po prostu ja, tak się jakby ja, stwierdzam swoją... A ja mam jeszcze inne zdanie. Ja uważam, y, dwie rzeczy stare, tak, y, takie uważam. Jakby pierwszą rzecz stare, to dla mnie, ja się bardziej skoncentruję na aspekcie emocjonalnym. Bo mhm. dla mnie ten Crimson Desert, y, tak jak słusznie powiedziałeś, karwanzynowy deser, to jest gra, która mi daje takie poczucie, jak miałem za dzieciaka, jak grałem w gry, co do których nie byłem w stanie znaleźć żadnych informacji, gdzie nikt mnie nie nauczył, że trzeba iść tu, że trzeba iść tam, że trzeba iść to tylko wszystko trzeba było rozkminiać samemu. Do tego dochodził jeszcze aspekt wiesz, bariery językowej, gdzie się po prostu nie władało tym językiem. Wiesz, no kurczę, no jak się grało w tego Larego na początku. No właśnie, Pamiętasz, bo nie, tam... chciałem, nie chciałem tego mówić na antenie, ale yy, yy, grasz po koreańsku. Musiałeś tworzyć tą barierę językową. Po, po angielsku, teraz zmieniłem na angielski W rodzinie tam masz osoby, ale... które mogą ci z tym koreańskim pomóc, więc ale... to nie jest tak, że ty tam grasz totalnie w ciemno. Tak, ale wiesz, ale jakby ja zmierzam do tego, że i, i ostatnią grą. Która mi dała takie poczucie, był Oblivion. I ja wiem, że był jeszcze po drodze później Skyrim, i ja wiem, że wcześniej przez Oblivionem był ten Morrowind i tak dalej, ale jakby dla mnie, Oblivion to była dla mnie właśnie taka gra, w której ja byłem zafascynowany tym światem, tym poznawaniem tego świata. Jestem na myły kwadratowe dialogi, kwadratowe łby, postacie chodzące tak czy owak, i, i wiesz, i mnóstwo różnych bzdur, ale jakby. Tam miałem takie poczucie, że wszedłem w jakiś zupełnie inny świat, który żyje jakimś swoim życiem. Który, przecież umówmy się, jasne, y, Gildia Złodziei czy ta Gildia Zabójców, no to były super questy, ale. Połowa sukcesu tych Questów nie wynikała z tego, że one były jakoś super napisane albo epicko zaprezentowane. Ja do dziś pamiętam, że tam była jakaś bitwa, jak ten jeden koleś, którego podkładał, zdaje się, Sean Bean chyba pod, podkładał jego głos i on tam, wiesz, leciał na tych swoich przeciwników i tak naprawdę to była w cudzysłowie bitwa strzema. trzema... To początek chyba, tak? Nie, to już później tam w, w dalszej części. Gdzieś na jakimś zboczu trzy, trzy postacie okładały się kijami, mieczami, wiesz, z jakimś tym. Nie miało to nic z epickości, nie miało to nic z jakiejś takiej, wiesz, e, m, jakiejś takiej opowieści o rycerzach czy coś, ale w dalszym ciągu miałeś takie poczucie, że, że uczestniczysz w czymś takim, wiesz, wyjątkowym, że tak. jesteś uczestnikiem jakichś zdarzeń, w których jakby nikt cię nie traktuje jak tylko widza, tylko jako pełno, pełnoprawny element tej całej opowieści, tej całej układanki. I i, I właśnie ten aspekt takiego uczestnictwa w tych questach, że to nie było tylko to, że ty miałeś zrobić quest się tam wdrapać. Bo najczęściej też te questy były proste, że tam trzeba było wejść gdzieś przez okno, schować się, po, wiesz, w zasadzie pójść do tych konkretnych miejsc, tylko też się nikt nie prowadził za rączkę, ale pójść do tych konkretnych miejsc, coś tam zrobić. Ale właśnie to, że ty tam szedłeś, ty to konkretnie coś tam robiłeś, nie? Pamiętam taki był quest w tej Gildii Zabójców, że trzeba było gościa w domu zabić, który siedział nad tym i tam trzeba było takie poroże zrzucić mu na łeb, po prostu się wkraść i jakimiś, w cudzysłowie kanałami wentylacyjnymi, kominowymi, wejść. Nie, to było właśnie w tym. No tak, taki asen, ja bo to było w tej Gildii Zabójców, wiesz, w Obliwionie. I... I wiesz, i, i to była dla mnie ta niesamowita. No. Wiesz, dość powiedział, tak. że jak ja, w grałem z Obliwiona, dowiedziałem się na przykład o tym, jakąś plotkę ktoś mi powiedział tam w tej grze, że yy, jak chcesz dołączyć, powiadają, że jak tam ktoś chce dołączyć do gildii Złodziei, to tam jest jakieś spotkanie gdzieś tam. I gra ci nie dawała znacznika, nie? I ja poszedłem tak. sobie na to spotkanie o tej konkretnej godzinie, tam poczekałem do tego konkretnego czasu i odkryłem, że tam nagle to się dzieje. Ja byłem takie wow. Jakie to jest super, nie? Bo to takie pieniądze. No to daje... otóż tak. I wiesz, to, i teraz wracając do... To ci daje do... takie wrażenie takiego żywego świata, że się żyją, tak, i dzieją ale rzeczy, właśnie nie niezależnie żywego, od tego, czy wiesz, ty coś robisz, czy ale nie. Ale to jest właśnie bardzo ciekawe, bo to nie jest takie wrażenie żywego świata, jak w Red Dead Redemption, gdzie ty się po prostu pojedziesz do tego miasta, zatrzymasz się i nagle będziesz obserwował, jak jacyś goście, którzy tam budują chałupę, robią sobie przerwę na kanapkę, tu wypiją jakieś piwo, potem po pracy idą, w, bo, bo też jest mnóstwo takich filmików, wiesz, idą gdzieś, y, tam piją drinka, potem wracają do domu, mu, potem się kładą spać i tak dalej, i tak dalej, że, że jakby ta symulacja jest tak bardzo mocno zaawansowana. Tu niekoniecznie tak jest. Te postacie też chodzą czasem może ciutkę lepiej niż w cyberpunku, gdzie tak naprawdę w cyberpunku to już jest szczyt wszystkiego, nie? Bo te postacie chodzą po prostu od jednego roku ulicy do drugiego. Nie, więcej. no cyberpunk to jest dla mnie to jest gra wydmuszka pod względem tego, że ona pięknie wygląda. Tak, tak. Ale ona nie ma tam ten świat znaczy on nie jest tak bym nie powiedział. ale, ale gra... wiem o co ci chodzi. Że ja bym nie nie wiedział, nie że to jest gra wydmuszka w tym sensie, że yy, wydaje mi się, że wiemy o co ci chodzi, ale chyba bym tego nie nazwał grą wydmuszką, bo jakby w dalszym ciągu Cyberpunk jest świetną grą, ze świetną fabułą i naprawdę, i to jest siła tego Cyberpunka, ale to jest właśnie taka opowieść na zasadzie, ja nie mam poczucia, że ja jestem w jakimś yy, tak. żywym świecie, tylko, tylko ja jestem po prostu w tej konkretnej opowieści... Uczestnikiem tego całego spektaklu, który tam się dzieje, od A do Z wykonuje tę misję. Ta. Trochę jak z mafią pierwszą, nie? Żeby tam był też to, że otwarty. Ale cyberpunku, nie wydaje mi się, że mógłbyś po prostu zacząć sobie błądzić. Ta, I trafić ta. właśnie na jakiś epicki quest yy, poboczny i nie, nie, nie, zupełnie nie, przypadkowo. Tak. Że to wszystko się opiera na jakichś tak. znacznikach, na jakichś enk enkanterach przypadkowych, Dokładnie. które czasami mogą się wodzić, ale jakby siłą Cyberpunka jednak jest ta. Ta, ta no, rozbudowana, jeszcze, ale, ale, wydaje ale wydaje mi się, główna że oś właśnie w Crimson Desert jest jeszcze coś takiego, że właśnie przez to, że ta fabuła nie jest taka nachalna. Że ta gra praktycznie, wiesz, jak ja zacząłem grać w z, Crimson DZ, to przez pierwsze 20 godzin ja sobie jeździłem po tej okolicy, spotykałem no postacie, tak. rozmawiałem, odkrywałem sklepy, yy, wiesz. Że czyściłeś yy, cały Hernand z, z robaczków świętojańskich. I tak, listy. dokładnie, wiesz, robiłem różne rzeczy i jakby nie miałem poczucia, że ta gra mnie do czegokolwiek zmusza, że ta gra mi mówi teraz, ok, dobra, słuchaj, zrobiłeś tą misję, to ten, albo yy, też rozmawialiśmy o tym, nie, że yy, pewne mechaniki, o pewnych mechanikach w tej grze dowiadujesz się naprawdę bardzo późno ale tak bardzo późno, na zasadzie tam po 30 godzinach. I nagle się pojawia jakaś tam mechanika, już nie będę mówił jaka, która gdzieś coś tam y, odkrywa przed tom jakiś nowy element. Nie? No to ja, ja sobie myślę, że jakbyś grał w takiego dzisiaj Assassina, czy jak grałeś w Assassin's Shadows, no to tak naprawdę pierwsze pięć godzin gry, to, to gra jakby ci wszystko nie, musi no to jest, to jest Wszystkie jest mechaniki skondensować, a to potem... Totalnie. Shadows totalnie. To Shadow wtedy jest w ogóle Assassinów, moim zdaniem. Na tle właśnie takiego no. Crimson Desert wychodzi płytkość Shadows, które jest przepiękną grą, ma piękne miejsca, ale tamten powtarzalność tego, tego tych zadań, co masz robić, w tym świecie, który jest przepiękny, no, no, tam są takie miejsca, że też możesz sobie chodzić, nic innego nie robić, tylko po prostu podziwiać te krajobrazy. Czasami, nie wiem, może na, na, na, napotkasz kogoś, z kim możesz. Nie, znaczy nawet nie wiem, czy możesz tam rozmawiać, nie? Ale tam, tam nic nie ma, a tutaj jest tak. Że masz te zadania, masz, masz całą tą kwestię, właśnie tych głównych zadań, yy, zadań, yy, yy, yy, yy, dla frakcji, yy, zadań dla frakcji, yy, zadań związanych na przykład, nie wiem, z, z, z, z wyzwaniami, nie? Bo to jest tak, że po prostu odkrywając ten świat, i właśnie to jest to, jest to piękne w tej eksploracji, którą ja uwielbiam, że ja po prostu nagle, nic z nic tego nicowego, mówię: Nie, no idę, idę po prostu zobaczyć południową część tej, tej krainy. Nic mi jeszcze tam nie prowadzisz, ten znacznik. I wiesz, sam fakt, no nie, że ta grama tą taką, też to jest, też no, no, trzeba powiedzieć, oddać co z cesarsko, że, że masz jakby podświetlenie tego interesującego punktu. To może być portal tej szybkiej podróży, ten teleport, ale może być na przykład, nie wiem, zagadka środowiskowa, tak może to być miejsce, w którym znajdziemy kolejny artefakt odchłani. I, ale to tak jakby nas ciągnie i odkrywamy nagle jakieś zupełnie niesamowite nowe miejsce, gdzie na przykład coś się może dziać, coś takiego losowego. I to jest niesamowite. To jest niesamowite w tej grze. Ale wiesz, A co do epickości też... bitwy, no to w tej grze są niesamowite. Nie, epickości. no są, są. Znaczy w ogóle ja, ja bym powiedział, że jest zaskakująco dużo epickości, wiesz, w tych, bo tam jest przynajmniej dwie są takie, ja na razie, ja, ja mam na razie tam ponad 50 godzin, no to wiesz, to, to tam są dwie takie Yy, przynajmniej epickie sytuacje, epickie bitwy, i okej, okay, to się może zrzymać, mm. że tam to było żmudne czy coś, no ale jak na to spojrzeć z szerszej perspektywy, no to jakie ma być? To jest bitwa, stara, to jest jakaś to. walka o, yy, na, pod zamkiem, oblężenie zamku, które po prostu musi trwać, nie? I ono się składa z różnych jakby etapów, a ty jesteś tylko małym trybikiem. Wiadomo, no Cliff to nie jest tam. To jest Chuck no. Norris w zasadzie, nie, ale. Yy, tak. A Ale... czy on jest za spokojny, że on jest taki trochę, trochę mruk i trochę Ale ja lubię mało. właśnie tą postać, stary, wiesz? No. Ja, ja uważam, że dla mnie to jest wyjątkowo ożywcza odmiana od tego tak. badziewia, które ostatnio było serwowane, wiesz, w tych filmach. to tych mi się grach. też podoba, że w, tych, w tej grze jest tak, że ta grama ma ten taki rytm, że zaczyna się na przykład rozdział i to właściwie z każdym rozdziałem, zaczyna się spokojnie od jakiejś notatki, od jakiejś informacji, od jakiejś plotki, od, od... ktoś ci gdzieś wysyła po coś, nie? I nagle buduje się absolutnie no właśnie te, coś, coś bardzo wielkiego. Jakaś intryga pałacowa, która później doprowadza do jakiegoś konfliktu, który może się właśnie później skończyć jakąś bitwą. I jednym z elementów kulminacyjnych też takiego, takiego rozdziału jest walka z bossem. Czasami jedna, czasami więcej. Nie? Ale to jest niesamowite, że, że jest taki rytm utrzymany i później znowu przychodzi taki moment spokoju. I mi się strasznie podobało, jak w pewnym momencie kiedy poznajemy tego naszego trzeciego bohatera, mm -hmm. tego Unka, tak, tego orka, kiedy właśnie jest taki moment tej pauzy po tym wszystkim. No i tu akaz zrazę. Miałem, miałem to zrobić na koniec, ale powiem, że... Ale po prostu idziesz, znajdujesz go, on jest po prostu na rybach. On jest na rybach. Mm -hmm. I on tak po prostu... I tam musisz coś zrobić z nim i tak dalej. Tam wiesz, znowu gadka szmatka, ale... Jejku, jak mi się to podoba. Wiesz, taki niesamowity... Ja właśnie stoczyłem jakąś niesamowitą bitwę, jakieś no, no, no oblężenia i tyle. I później przychodzi ten moment takiego spokoju, bo to wiesz, że to jest po prostu ten, ten, ta, ta przerwa między, między tymi kolejnymi e, rzeczami. I wiesz, ja jeszcze nie odkryłem tak naprawdę, w ogóle nie byłem w tej wschodniej części e, tego e, Pylwell, pil, jak się nazywa tam? Pylwell chyba. Pylwell, tak. Tego, tego, tego świata. No i oczywiście nie byłem też, chociaż ją widziałem i z góry, bo przepiękne widoki są, jak jesteśmy w Otchłani, czyli w tych przestworzach. No widziałem tą karmazynową pustynię, ale, ale jeszcze tam nie byłem. I ja to widziałem dzisiaj. tylko ja... ze szczytu góry, bo, bo w tym y, którymś tam rozdziale, chyba siódmym, trafiasz do innej jeszcze krainy i tam wlazłem na szczyt i po prostu tak. spojrzałem sobie na mapę i patrzyłem z tego szczytu, że tam jest ta karma. No ale to wiesz, to jest epickie, stary, wiesz, tak, i, ten, tak, i te, te krainy, i to jak się zmienia perspektywa, jak zmieniasz te... Tak. No. Różne, wiesz, jakby miejsca, nie? Ale też właśnie to, co chciałem też powiedzieć, bo pewnie znowu mm -hmm. to jest właśnie to jest myślę ten ten leitmotiv tej całej gry nie że Jasne, jak, jak spojrzysz jednostkowo na te poszczególne misje, zadania, questy i tak dalej, no to wiadomo, że one wszystkie są po, po, powtarzalne. No wiadomym jest, że, że, że wszystkie misje z łapaniem tych bandiorów kończą się albo pojmaniem bandziora, albo zabiciem go i dowiezieniem później... No tak, e, ale je, to jest jakiś side Po, jest po, rytualnym, po tak. rytualnym obiciu mu mordy trzy razy, bo to zawsze musi nastąpić, to, to są zawsze trzy m, plaskacze minimum i dopiero po tych trzech plaskaczach możesz go związać. Tak. I to, więc jest rytualne obicie mu mordy trzy razy, a potem stary czy jej, bo to też mogą być kobiety. Tak, jest, I parę. tutaj jest gra absolutnie pełne równouprawnienie, tu nie ma żadnej różnicy, nie ma nawet żadnej sytuacji, w której, wiesz, jakoś inaczej można by było to rozwiązać w duchu na przykład kina lat 90. i tak dalej, więc jakby bierzemy y, tego naszego delikwenta, czy tą delikwentkę i wieziemy ją do, y, y, do, do tych strażników. No to to jest w jakimś sensie powtarzalne, tylko cała potęga moim zdaniem, ja, ja używam tych słów zupełnie odpowiedzialnie, potęga, bo dla mnie na ten moment nie było lepszej gry w tym roku, a już na pewno, jak spojrzę szerzej z dłuższej tak. perspektywy, to uważam, że to jest naprawdę. Wspaniała gra, ta, ta Ale to, też to poczucie siłą tej, tej gry wolności. Jest to, że ona wywołuje też takie emocje. Nie, rozumiem, Nie, ale to nie? wiesz, to, moim zdaniem ona wywołuje emocje. Ale emocje takie... wśród odbiorców, że, że, że są. Że... Ale ja myślę, że wiesz, ale poczekaj, ale chodzi mi o chodzi to, to, że o tej grze się rozmawia, rozumiem, że to no jest No oczywiście, gier... to jest kolejny element. No. nie? To jest też tak. kolejny element, który powoduje, że nie mówiąc już o całym tym skandalu, że recenzenci dali tam, nie wiem, 6 na 10, czy 7 na 10, a, a nagle się okazało, że, wiesz, gracze przyszli i też na początku przeszczyczyli, a dzisiaj jak spojrzysz, jakie są oceny i zobaczysz, jak to wygląda, no to jakby i poczytasz komentarze przede wszystkim od ludzi, którzy grali, no to jest, jak tak, mówimy zupełnie inaczej. trzeba inny, podkreślić nie? jedną rzecz i to też wspomniałem na początku. Perla Bys absolutnie cały czas reaguje i niemal co, co parę no dni i sub... wychodzi Patch, y, Patch, ja to tak powiedziałem, patch. Łatki, łatka, y, oni to nazywają fixami, czy tam naprawiają, ale oni tam nie, nie muszą naprawić, oni po prostu dodają te wszystkie i to jest, no, powtórzę to, to słowo, quality of life improvements, tak? Czyli te wszystkie takie elementy, które ci ułatwiają albo yy, są ważne dla ciebie. Na przykład yy, nie zwróciłem na to wcześniej uwagi i bardzo mnie drenowało, że w tym trybie fotograficznym tak naprawdę nie możesz ładnego kadru stawić, bo, bo nie możesz tak za bardzo się odsunąć od, od klifa. Nie możesz go tak fajnie złapać, nie? Nie możesz tła złapać. I już to poprawi. Mała rzecz, a cieszy, a nie? Samo to, ale to były już pierwsze poprawki, na przykład nie, z tym, jak, jaka jest interakcja z przedmiotami, jak odczytujesz właśnie te, te echa tym wizjonem, no, że cały czas dodaj ekwipunek, tak, Nasze, nasza skrzynia. Poprawili to, dodali tą skrzynię, później dodali jej e, e, wielkość, nie? Że ile tam możesz mieć rzeczy, po prostu cały czas. Ta gra jest porwana. Ja rozumiem, że są gracze, którzy mówią, że okej, okay, ja rozumiem, że ta gra jest fajna, ale ja poczekam rok, niech te wszystkie patrze będą i ja wtedy zagram w tą taką najlepszą wersję ostateczną. Ale mi się to ale też to podoba, podoba zawsze... że ja jestem w tym całym że ja mogę po prostu, wiesz, że nawet to sterowanie, nie, które było jednym z takich kluczowych punktów zaczepienia wśród krytyków, to oni to też naprawili. Poprawili responsywność, poprawili to, w jaki sposób Yy, biegasz, nie? że na przykład masz to klasyczne i proste sterowanie, jest yy, taka opcja. Więc po prostu cały czas, nie wiem, ostatnio nawet zauważyłem, ale to był chyba, yy, nie wiem, czy ostatni patch, czy przedostatni patch, który poprawił to, w jaki sposób są sejwy wyświetlane, czy jak sejwujemy. Wcześniej było tak, że miałeś save i load, było w, w tym samym oknie i tak, tak zdarzyło mi się, zamiast zasejwować, wczytać jakiś stary save. I, i, i, i trochę, trochę byłem zdenerwowany, ale nie na tyle, żebym że rzucał padem. Teraz, wiedząc, że taka sytuacja może, być, rozdzielili to. Masz osobne okno na serwowanie. No, wiesz, rzeczy, które byś pomyślał, no czemu nie pomyślałem tym wcześniej? Może po prostu nie da się pewnych rzeczy przetestować inaczej, jak dając grę kilku milionom ludzi. No, I tak, oni ja, wtedy zatem, w tym feedbacku odpowiedzą. Ja, ja chciałem jeszcze tylko dokończyć tą myśl, wiesz, co mówiłem o tych, o tych questach i o tym wszystkim, tak. że właśnie jak patrzysz na to wszystko, to to pewnie samo z siebie jest powtarzalne, no bo musi być, bo to jest wiadomo, że robione z tej czy innej stancy, Tylko chodzi o to, że ta gra jakby tych aktywności i tych rzeczy masz tak wiele, a tak naprawdę jak to znowu mówią anglosasi on top, masz jeszcze ten gigantyczny aspekt eksploracyjny, po prostu nieobecny w większości dzisiejszych gier, nie? Bo to jest jakby, ta eksploracja w tej grze to jest jakby dodatkowa gra w grze, tak naprawdę. Nie? Ten, ten aspekt e. tego, że widzisz jakiś punkt gdzieś oddalony, czemu by tam nie pójść? Dochodzisz do tego punktu i nagle się okazuje, że mapa rozciąga się jeszcze na kolejne kilometry i znajdujesz kolejny e. punkt. Czemu by tam nie pójść? Nie? Czemu by tam nie pójść i nie zobaczyć? Różnice w krajobrazie, nie? bo nie tylko wiesz, że się wszystkie nowe zagadki, chodzi mi do o to, że tych i teraz wiesz, jak na to spojrzysz, to tych wszystkich aktywności jest tak dużo, że ty tak tu sobie zrobisz jakiś quest, tu sobie pogadasz z jakimś szlachcicem, yy, uwolnisz mu tam, też był taki zarzut, yy, że tam się te kopalnie, ale uwierz stary, że ja przez te 50 godzin rzeczywiście jest ta misja z tą kopalnią, gdzie po prostu kładziesz setki tych, yy, tak. yy, tych przeciwników po prostu i oni tam, ten procent idzie 0,4% bodajże, tak. więc to jest rzeczywiście duże, ale od tego momentu ja już nie miałem ani jednej takiej potyczki. Wiesz, taki yy, jasne, że znaczy, te, te... Są, ale wydaje mi się, że, że to też prawdopodobnie Zmodyfikowali. Że pewnie znaczy, nie wiem, bo ja słuchaj na przykład, jak, jak mówisz misji, o, tym drugim, o tej drugiej dużej bitwie, która jest, która też na początku tak miała takie procenty, to ja tam po prostu się przekradłem, zrobiłem pewne rzeczy, nie chciało mi się Nie No tak, no to, to redukujesz, tak. Radukujesz I to mi się zredukowało, tak. i tak naprawdę na końcu mi się pojawiło 20% i tyle, i nie musiałem zniknąć. Ale walczyć, to jest fabularnie, więc... tak, bo być może gdybyś okay. ty w ogóle tam wszedł i nie robił tej fabuły, tylko wycinał te wojska, to mógłbyś oczyścić ten teren. I później prawdopodobnie jakbyś doszedł do tego. momentu... Ale wiesz, ale tego tak nie wiesz. A ja ci to... powiem taką ciekawostkę. Ja grałem drugi raz na PlayStation, bo, bo równolegle zacząłem przez pewien czas grać na PlayStation 5 i, powtarz... I do... bo chciałem dojść do tego samego momentu, gdzie jestem na PC. -cie. Doszedłem prawie do tego samo... samego momentu, i to mi zajęło. Na PC miałem nam 40 bodajże 8 godzin wtedy, a na PlayStation wbiłem jakieś 16. Więc hmm. już dużo szybciej i prawie wszystkie questy po drodze zrobiłem, nie? Bo już po prostu nie. Już wiesz, co masz robić, tak? Już wiedziałem, co mam Dać robić, więc ta... i zaliczałem. Ale taka, wiesz, w przypadku tej, tej kopalni na samym początku, to ja tam za drugim razem, jak grałem na PlayStation, to ją w ogóle ominąłem szerokim łukiem i poszedłem od tyłu do tego bossa i od razu bossa rozwaliłem na początku. No, ale ja to na tak grałem. Na... Ja, to, ja w ogóle się zdziwiłem, jak ty mi mówiłeś, bo to jak rozmawialiśmy to już lata temu, nie? Lata ja temu. Rozmawialiśmy by o tych, że. Ale ja się dziwiłem, że ty mówisz o tej kopalni, a ja mówię, okej, okay, ja bardziej się koncentrowałem na Big Daddy'm, nie? Że to, to była moja taka, bo ja po prostu jak szedłem tam, to ja po prostu od razu tam sobie z góry doszybowałem y, do tego miejsca, gdzie, gdzie się z nim walczy i tyle. Nie, ja to... I dopiero jak, jak, później, bo to jest jakby część tego questa, no nie? No musisz uwolnić... Y, nie, musisz, musisz, tak. Ale wiesz, ale, ale ja z kolei, yy, to też jest ciekawe, bo na przykład to szybowanie też poprawili, bo na początku ono było mega krótkie, nie? Że tak. jak zaczynałeś wciskać X, żeby tam przyspieszyć, to ten teraz to zdecydowanie poprawili, to jest zdecydowanie... Zdecydowanie poprawili też ten moment animacji, że jak yy, jesteś w powietrzu, to to przejście właśnie do, do, do szybowania jest krótsze, nie ma takiego momentu, że yy, się ta postać jakoś tak klinuje, bo wiesz, ja na przykład na początku... Nie używałem tego za bardzo, ale teraz mam już poprawioną staminę. Teraz robię tak, że mhm. y, jak jestem gdzieś w, wysoko albo chcę jeszcze być wyżej, to na przykład nie robię tego naciągania na drzewie, bo moim zdaniem ono za dużo czasu zajmuje i, i nie daje ci aż, aż tak dobrych rezultatów. Tylko po prostu robię podskok i później tym, takim, y, tym, tym siłowym, takim tym force skokiem jeszcze trzy razy się podbijam i wtedy sobie do doszybowuję. Nie? Jak masz y, dużo staminy, no to w, to są przeloty. Też to są takie małe, drobne rzeczy, które poprawiają, które dostrzegasz, ale też jest tak, że jak my gramy długo, to, to my się do nich przyzwyczajamy. I, i e, ja na pewne rzeczy już po prostu nie też że nie, nie, nie machnąłem ręką, no nie, bo ja doceniam to, że oni to poprawiają. Bo widzisz, mhm. odbiór osoby, właśnie tak jak. I to też jest poruszane, że recenzenci, oni niekoniecznie, ci pierwsi recenzenci, niekoniecznie mylili się w niektórych przypadkach, kiedy oceniali tę grę i się przyczepiali czegoś. Oni po prostu grali taką absolutnie nie, niepoprawioną, taką, taką czystą, tą pierwotną wersję gry, gdzie wiele rzeczy po prostu jeszcze tak dobrze nie działało, jak działa teraz. Jak oni gdzieś utknęli, coś im nie działało, był jakiś bug, no to wiesz, to yy, powiększa to Ale ja się, zgodzę, ja się zgodzę z tobą tylko połowicznie, bo ja, ja uważam, że, wiesz, ja gram od premiery, w zasadzie od, od tej nocy, kiedy ta gra się ukazała. I hmm. wiesz doskonale, ja w ogóle na temat tej gry się nie wypowiadałem. Ja szczerze powiedziawszy, wcale nie śledziłem żadnych informacji na temat tej gry. No dla, tak, mnie no ty było, nawet, dla mnie to nawet. Prywatnie początku, odradzałeś kupowanie. Tych. Dla mnie to od początku dokładnie. W takim moim typowym stylu mówiłem, że to będzie jakieś gier. Nie tak. tak, szczęś, tak, tak. Y, natomiast wiesz, ja, ja po prostu y, byłem przekonany, że to będzie jakaś po półczyna, po wiesz, po mm, Black Desert, czyli, czyli jako pierwsza gra studia, które wiesz, robiło dotychczas MMO i to jeszcze takie MMO Pay to Win i takie MMO, które jest nafaszerowane na, na mikropłatnościami związanymi, wiesz, z tymi postaciami. I szczerze powiedziawszy, ja, ja w ogóle nie podzielam tego entuzjazmu. Natomiast ja stary od pierwszego momentu, jak zagrałem w tą grę, to mnie wessało. Mnie, tak. mnie wessało po prostu tak totalnie i wszystko mnie wesoło, wiesz, ten odpalasz tą grę, ten czarny ekran, Crimson Desert z tym napisem, ten, wiesz, wchodzisz w ten świat, ta jakaś specyficzna muzyka taka, jakaś taka, mm, ten cały vibe, świetna. który się od razu wprowadza, tam nie ma żadnego pitolenia, tam nie ma, wiesz, żadnego takiego nie wiadomo czego, nie, i to mi się strasznie podobało. I generalnie, więc ja uważam, więc ja uważam, ja jeszcze tylko dokończę, ja uważam, tak. stary, że, że większość tych recenzentów tak naprawdę to też wynika z tego, że jakby oni... Ja nie wiem, czy oni chcą w ogóle... grać, Pędzić, pędzić. Po pierwsze musieli pędzić. Ja wiem, że oni no muszą pędzić. Tak, nie, ja wiem, że oni muszą pędzić. Gry, ale to to też... która, I oni, chcą, oni są gotowych rozwiązań, są przyzwyczajeni, wiesz, oni są przyzwyczajeni do gotowych rozwiązań, a to jest też to, co ja mówiłem, że to, że ta gra pewne rzeczy robi źle, to nie do końca jest tak, że ona pewne rzeczy robi źle, tylko ona po prostu pewne rzeczy robi inaczej, no bo zrobili ją twórcy, którzy robili dotychczas po pierwsze MMO, po drugie z zupełnie innego kręgu kulturowego niż świat zachodni, nie? no bo to jest jednak tak. firma koreańska, to jest, to jest azjatyckie gdzieś tam podejście do gier, no wystarczy, że odpalisz sobie jakiegokolwiek jrpg to też, tylko że my się oswoiliśmy z JRPG-ami, my wiemy, że jak odpalasz JRPG-a, no to generalnie on będzie pewne rzeczy rozwiązywał trochę inaczej, nie? Nie? I jakby jedni to lubią, jedni tego nie lubią, jedni się od tego odbijają, inni, to, inni się nie odbijają do czasu, aż firma zachodnia zrobi jrpg tak. i wtedy to jest gra roku. Nie? Natomiast, natomiast generalnie wydaje mi się, że to jest ten case. I, wiesz, i, i, to jest, i, I oczywiście część z tych rzeczy jest potem zmieniana w toku tych wszystkich poprawek, o których mówisz, że gdzie twórcy de facto przyznają się, no dobra, no może żeśmy zrobili coś nie tak, jak, jak, jak większość graczy by chciała, a część rzeczy po prostu jakby zostaje na stałe jako pewne dziwactwa, tak. wiesz, występujący. Jeśli oni grze. będą w tym tempie poprawiać tę grę jakby dostawki. Do ale ja też nie chciałbym, pod, pod... wiesz co, ja, ja też ale on nie, chciałbym... nie, nie, ona nie straci tego głównego tego Tak, tego, ale że... ja też nie chciałbym mówić, że w tym tempie poprawiać, i tak dalej, bo tak moim zdaniem ja bym nie akcentował. Ja nie uważam, żeby ta gra była jakaś strasznie tak. zepsuta na premier. Nie, nie, bo wiesz o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że e, ta gra wyszła w sumie na początku roku. Czyli ma jeszcze. Sześć, siedem miesięcy, żeby jakby cały czas budować sobie sympatię graczy. I ci gracze, którzy na przykład teraz wiesz, bo jest dużo też graczy, nie, nie powiem, którzy powiedzieli, że ok, spróbowałem. Czy znaczy, wiesz, jest tak, ale w kategoria... tym momencie. W tym Twoim ulubionych e, tych nagrodach e, gry roku jest tam ta twoja ulubiona. Going, tak. e, z tym supportem gry przez twórcę. Tak, nie? tak, no to, co to zawsze co ten projekt tak, wygrywa z cyberpakki. Tak. Oni nie muszą, wiesz, wtedy projekt nie musi wydawać nowych gier, nie musi, tak. a i tak zarabiają rekordowo, no i dobra. tak mają jakieś super zyski i tak dalej. Ale nie, ale kwestia jest taka, że oni po prostu mogą cały czas jakby. Dopieszczać ten gry, to może tak to będą, tak? Tak, dopieszczać I Te osoby, które nie cyberpa. tyle, że się odbiły na zasadzie takie, tylko tak, okej, okay. na razie mi pewne rzeczy przeszkadzają. Jak to poprawią, to do tej gry wrócę. Wiesz, i nadal mam tą otwartą głowę, to jest ok, bo ja mówię, krytyka taka, jak to się mówi, nierzeczowa, tylko. Tylko wiesz, taka. taka o Jezu, ale mi wypadło słowo takie konkretne. No. Jak się mówi merytoryczna, mhm. tak, no to oczywiście, że, że, że nie, nie, nie, nie będziemy na przykład dyskutować z krytyką merytoryczną, która się odnosi do czegoś, który jest w grze, bo to jest też może być kwestia subiektywna, ale później może być to na jakimś etapie zmienione i naprawdę uważam, że osoby, które, które na przykład od względów mechaniki albo czegoś odbiły się o od tej grze, to później jak wrócą, to mogą być mile zaskoczeni, nie? Pewnie nie nie, nie będzie jakby ratunku dla osób, które uważają, że na przykład nie, fabuła albo to prowadzenie fabularne jest grze słabe, bo to już jest kwestia takiej, której raczej nie zmienią, tak? Że to jest raczej gra, która, ale nawet jeśli uznamy, że nie, nie oceniając fabuły, to uznamy jakby, że nacisk jednak jest bardziej na tą piaskownicę, na to, żebyś ty w tym świecie mógł robić co w danym momencie chcesz, i nie był w żaden sposób jakby przez grę karcony. Tak? Że teoretycznie, jeśli chciałbyś iść do tych miejsc, do których jeszcze nie doszedłeś, przepraszam, że gra cię nie doprowadziła przez znaczniki, przez questy, to ty możesz to zrobić. Oczywiście, że jeśli nie będziesz miał pewnego poziomu, to ci przednienicy tam cię dojadą, bo są coraz trudniejsi, coraz mocniejsi. Więc jakby to, to, to rozwijanie postaci jest jest istotne. Ale też odkryłem elementy na przykład, że była kwestia na przykład tego, że nie odczuwasz różnicy temperatur bardziej niż to, że jak jest po prostu zimniej, to, to się więcej staminy zużywa, tak? Ale nie. Jest tak, że jak wejdziesz na naprawdę zimne miejsca, takie, że ten pasek, ta, ta, ta, ta, ta śnieżynka, ona zjedzie do, do, do tego granatowego punktu ostatniego na, na, tym, na tym mierniku, to tracisz życie, nie? To jest sukcesywnie. Więc naprawdę ta gra dba o takie szczegóły, tylko one są na początku y, ukryte, nie? Że ta mechanika potrafi być y, bardzo zawolowana. Więc ja uważam, że y, to jest gra, którą po prostu trzeba jakby jak cebulkę obierać i kolejne warstwy w niej odkrywać, żeby ją tak naprawdę docenić. Że dwie godziny, które, które gracze jakby poświęcili tej grze żeby ją później móc, nie wiem, później skrytykować i oddać tę grę na, na, na, na Steamie, to jest absolutnie, wiesz, żadna nie, to, jest jakby, nic, no. to jest nic. To jest to nic. Z takimi opiniami to nawet nie ma co, jakby, szczepić języka, dyskutować. Więc, więc te osoby, które. Ja wiem, że to też jest taki, o, taki, to jest taki gatekeeping, nie? Że, no okej, okay, będziemy tylko kwest, ten jakby przyjmować argumenty osób, które już mają przynajmniej 50 godzin, nie? Nie, ale to nie o to chodzi, wiesz, ja, ja nawet nie chcę w ten sposób mówić, tylko ja, ja uważam, że generalnie te, te dwie godziny w przypadku tej konkretnej gry to jest naprawdę nic. Tak. Ja jestem w stanie zrozumieć, że komuś może się na przykład podo nie podobać to czy tamto, bo, bo zagrał. Znaczy generalnie ja i tak uważam, ale tylko, że wtedy to jest tak naprawdę bardzo personalne odczucie. Wiesz, no Ja tak. rozumiem, że na przykład komuś się nie będzie podobał nie wiem, ten rodzaj gry, albo komuś się nie będzie podobać to, że postać się porusza w ten czy inny sposób, albo że wygląda tak czy inaczej i wtedy to się bardziej skupiamy na takim bardzo osobistym, indywidualnym odczuciu, w tym wypadku odpychającym, który jest jakby od pierwszych minut tak. i, i okej, okay, no jeżeli ktoś uznał, że to nie jest dla niego, no to wiadomo. Ale jeżeli no. ktoś chce generalnie się wypowiedzieć na temat tej gry, no to moim zdaniem, wiesz, no dwie, dwie godziny czy godzina nie, nie. to jest naprawdę nic. Trzeba by przynajmniej tych parę rozdziałów pierwszych poznać i, i też tak. mieć świadomość, że... Wiesz, jakby to była gra na pięć godzin, no to powiedzmy, tak, że, ale godziny, że wiesz okay. Ale że pewnych mechanik i tak też się nie zobaczy, aczkolwiek pozostaje pytanie otwarte, czy faktycznie te mechaniki, które, o których się dowiadujesz, tam 50 godzin, godzin Później, czy 20 godzin później, to czy one faktycznie zmieniają tą grę w jakiejś tam o 180 stopni? Zmieniają, no trochę zmieniają. chyba nie, nie o ja tak stopni, zgodzim. ale chodzi mi one o to, że na powodują... To jak rozbudowujesz obóz, to co no, później. E, nie, wiesz, no, no to, to tak, to dokładnie. jest mechanika nie, no, bardzo no, jasne, taka to, dosyć To kluczona. jest w ogóle gra w grze, kolejna. To, to, tak. już, to nie jest nawet czysto, to nie jest kwestia mechanizmu. Są Simsy, to są Simsy. To no, są możesz Simsy, to no. budować Takie domek. Znajdujesz budowiesz. rzeczy, kupujesz rzeczy, kupujesz mebelki, budujesz sobie domek, a w no. międzyczasie rozbudowujesz obóz. Na obozie możesz mieć farmę, na tej farmie możesz sobie hodować warzywkę, ale i nie tylko. Bo jak masz na przykład ten. ja no jeszcze do tego nie e, doszedłem do tego. No, czyli no to... masz Animal Crossing. No Dokładnie, ja jeszcze nie użyłem, grabi. Ani no nie. łopaty, żeby. Nie, łopata w... chyba w jakiejś czasie. Łopatę chciałem było. użyć, ale niestety migra nie pozwala. Umówić, że to nie mogę tutaj kopać. No. Ale, ale naprawdę w tej grze jest mnóstwo rzeczy, które może. Wiesz, ja na początku, jak rozmawialiśmy yy, z Rafami, tam była ta kwestia tego, że można yy, porwać, zrobić Grand w auto, tylko że tym auto jest, jest powóz, nie? Powóz. No. I że wiesz, możesz po prostu porwać taki ten i wprowadzić do jakiegoś garażu, do jakiegoś pasera. Wiesz, ja sobie nie, nie zdawałem sprawy, że coś takiego jest, bo ja po prostu nie miałem takiej okazji. Dopiero później trafiłem na takie, na takie zadanie, nie? No tak, Można bo grać to tłumaczę, nie? Tak. No mam na przykład, że mogę wybrać, a, e, że mogę mieć, przywołać y, balon, nie? Ale jeszcze to mi się nie udało ludźmi. tego balonu przywołać, ale mogę go wybrać z tego menu przywoływania y, tego, tego y, y, mounta, nie? Że, mm -hmm. że zamiast konia, no nie, mogę wybrać balon. Ale jeszcze mi się nie udało. Tam inwestowałem, wysłałem ludzi na tą misję, żeby tam pomogli budować, yy, pomóc w tym, w tym miejscu, tam w, ten, w Hernand jest takie miejsce, gdzie, gdzie budują te balony. Ale jeszcze mi się nie udało właśnie. Ale wiem, że chyba tymi balonami można latać. Że ja widzę na, w daleko, właśnie na tej jednej krainie, do której mam nadzieję już teraz się tam wybrać, widzę sterowce jakieś latające, daleko pod Jak mi to... Ja wiem, że są w tej grze rzeczy, o których nie chcę tutaj mówić, bo nie chcę może kogoś zdradzać, ale że też są takie rzeczy, których ja jeszcze nie widziałem, nie? A one też... No, ale bo, mi się wydaje, że też wiele to... rzeczy może się zmienić, nie? Wiesz, no pamiętasz yy, słynną... Yy, bo teraz myślę już konkretnie bardziej o walce, nie? I pamiętasz słynną poprawkę do cyberpunka, która generalnie bardzo wiele rzeczy zmieniła, łącznie z samym budowaniem buildu postaci, yy, pewne elementy w ekwipunku, typu tam zdaje się to, te, te elementy leczące, już nie musisz ich zbierać, kupować i tak dalej, tylko z... po prostu masz zawsze dwa i one się gdzieś tam odradzają. Ale nie to nie jest no, akurat to, wizytówka które... CD Projekt no, Red. Nie. Oni to zrobili, oni zrobili od, już w pierwszym w dopiero wersja Enhanced Edition to była taka wersja, wiesz, bardzo dobrze grywalne, nie? Ja nie pamiętam, co zrobili w dwójce, ale i w trójce w Wiedźminie 3 i w, w cyberpunku były takie, takie patche, które całkowicie przebudowały, wiesz, ten interfejs i to zarządzanie ekwipunkiem i tak dalej. Naprawdę. Więc to pokazuje, że na pewnym etapie, no nie, to co działało w testach, coś działało wewnętrznie, no nie, okazuje się, że, że w takiej masie, no nie, gracze co oceniają inaczej i wyobrażając sobie inaczej i jest moim zdaniem no, nie ma co tutaj obijać babione no, ale jest taki trochę burdello małe z ekwipunkiem, jeśli chodzi o o o, o yy, znaczy o, jej, o w krysztońdzie bo on nie jest na przykład ani nie no jest, znaczy, ja, ja, ja Dlaczego kolei... jeden robaczek, motylek zajmuje tyle samo miejsca, co zbroja płytowa? No nie, ale to są, wiesz, ale moim zdaniem to są jakieś tam... To jest gamizm, ale, ale wiesz, ale nie, mogliby... to. no, no ja nienawidzę tego powtarzania tego, że gejmiz, jest nie gejmiz, stary. To jest stary, wiesz, to jest tak samo, to są takie same rzeczy, jak masz na przykład, nie wiem, w Diablo 4 też masz generalnie wszystko zajmuje tyle samo miejsca, nie? I bardzo dobrze, bo to są jakieś tam abstrakcyjne rozwiązania, które nie mają jakiegoś szczególnego moim zdaniem szczególnego wpływu. Natomiast e, okej, okay, ja, ja nie twierdzę, że nie można tego ekwipunku, by jakoś ulepszyć i ja to zostawiam twórcom, może oni to ulepszą, ale znowu, nie wiem, może to jestem ja, jako ja, mnie jakoś szczególnie ten ekwipunek tam nie... Ja się nauczyłem po prostu nim nawigować, ale może nie, no to Nie, że tak. Wiesz, ale chodzi mi o to, że może to jest po prostu... Ale nie nauczyłeś się jeszcze z kuku kociołka korzystać? z kociołka się nie nauczyłem, ale stary no chodzi właśnie. mi o to, że, bo ja nawet nie wiedziałem, że go mam ale chodzi mi o to, że wiesz, że ja może być ale się nauczę, natomiast no wiesz, oczywiście, że jakby tak. zmierzam do tego, że jakby moje podejście jest trochę takie, że ja przy, jakby przyjmuję sobie ten całość tego produktu pod tytułem "ta czy inna gra i jakby ja staram się ją zrozumieć nauczyć, z, jakby zrozumieć w, jakby w nią grać nie jestem typem gracza, który po prostu otwiera instrukcje do gry Teraz użyję gry planszowej za przykład, otwiera instrukcję do gry planszowej. E, nie, nie to źle to zrobili, to trzeba i inna... Nie, to w ogóle tą mechanikę to trzeba zamienić na tamtą i wiesz, i albo robi jakieś home rules generalnie do, do mm -hmm. jakiejś tam gry, albo po prostu w ogóle przestaje grać, bo mu się po prostu pewne rozwiązanie. I znowu, oczywiście, że ma do tego prawo. Ma sam, prawo, sam, gracz te ma prawo grę, do tego, ta, żeby tak powiedzieć, tak. że nie podobają mi się te czy inne rozwiązania, i dlatego w tą grę, czy w inną grę nie znam, tak? To tak. jest oczywiste. No, no. Oczywiście, ale jakby wracamy dlatego... znowu do punktu ja, nie... wyjścia, to wszystko jest stare subiektywne. No. Dokładnie, więc ja na przykład chciałbym, żebyśmy też troszeczkę się szanowali nie, w tych opiniach, i to jest, i to jest też e, jedno. Ale. No ale ja, bo, ja szanuję, to, zro... mieliśmy... No ja wiem, ja wiem. Ale chodzi mi o to, że mieliśmy zrobić. warunkiem, że jest zgodna z moją. <śmiech> tak, Crimson, e, o, o, o Crimson Desert Desert. mieliśmy porozmawiać na końcu, teraz wyszło, że rozmawiamy teraz, więc zrobimy teraz przerwę na inne tytuły i najwyżej jeszcze, jeszcze do Crimson Desert wrócimy ewentualnie zrobimy tak, że to będzie cykliczny kącik y, karmazynowy jakiś taki. I, Myślę, i... że to może być kącik cykliczny, bo ja nie planuję przestać grać w tą grę. Znaczy ta gra jest tak. wspaniała, y, moim znaczy zdaniem. Ja bym chciał zrobić taki fragment właśnie dyskusji, tylko no, tak dużo rozmawialiśmy teraz o, o, o tej grze, że, nie, no jasne, że być może teraz porozmawiajmy e, może że już... o equipunta w Crimson Desert. <głos> tak, nie, będzie tak, będzie specjalnie. W tym odcinku kącika Crimson Desert rozmawiamy o Ekipunku i możliwości farbowania zbroi. Jujuszu, no, no, jakie są twoje trzy ulubione y, kolory zbroi? Możesz nie wiem, bo się... ja dalej nie ogarnąłem. Chyba Wojtek mi napisał kiedyś, że tam y, jakiś wymieniał owady, które farbują na co innego. Ja w ogóle tego nie rozumiem. Nie, bo tak... jest quest, który I musisz zrobić. Ja wiem, nauczyć, że tak jest, wolać. ale ja w ogóle tego nie zrozumiałem i się nie chcę tego robić. I Ja w ogóle chyba przez przypadek te wszystkie owady wywaliłem i potem musiałem je na nowo zbierać. Żeby ja generalnie obiady, to, je, obiady owady to jem, bo one dają ci bonusy podczas walki. Nie? takiego żuczka bierzesz i nagle masz o, obronę zwiększoną o, o, o punkty. Nie zjesz inne jakieś ważki i masz y, lepszy atak. Więc no, dla mnie to jest to jest bardzo ciekawy świat, bo to jest taki świat bardzo progresywny. Żyjemy te owady i, i nie tylko mięso. Znaczy jakby jest takie równouprawnienie, bo na przykład ja na walkę, to już żeśmy rozmawiali, że ja na przykład bez torby yy, spawionych kurczaków nie idę, No ma nie, no jasne, to jest, wiesz, to musisz mieć z tam po prostu te, te, te posiłki, ta, ta kaloryczność musi być spełniona, to jest jednak, tak. wiesz, pokonać takiego posa, to jest stary duży wydatek kaloryczny. No zawsze jak jest ta dziwnie. ostatnia faza walce z Bostem, kiedy on robi takie ataki, które które cię Ale... stagują i, i nie możesz nic zrobić. to tak. jedynie, co możesz zrobić to zatrzymać się i coś zjeść. Ale w ogóle, wiesz, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że ty możesz jeść w trakcie wyprowadzania kombosów, jakby tak gra ci tego nie zabrania. Czyli tu naciskasz... Kiedy się regenerujesz, możesz jeść. Kiedy jesteś w tej fazie tego skupienia, możesz jeść. Kiedy A to, używasz no, tej, dokładnie te, te, jakby tych takich to, to nie ziaren, nie jest które tak, cię że to jest skrzeszają. Ale jak ty, ty, tylko żyjesz, to się, możesz coś jeść. Dokładnie. Właśnie chodzi mi o to, że włącza ci się animacja, że on ten klif robi ten obrót jakiś w powietrzu i tak dalej. I będąc w, w połowie tej animacji, ty sobie naciskasz prawy krzyżak, czy tam lewy krzyżak. Prawy Jedna chyba. walka I, w tych sanktuarium wiesz, to wyglądała tak, że w tej ostatniej fazie, to ja miałem jeden, jeden palec poświęcony tylko, żeby na <laughs> tak. Ja no tak Ja tu robię bloki, odskoki, uderzam, ale palec tam, cały czas ale chodzi, słuchaj, i, jest ta bo walka. tam jest taki delikatny cooldown. Ale nie nie wiem, czy gdzieś gdzieś, Tak, nierasz. tak, ale, ale i też to chyba zmienili, bo ja czytałem w ogóle w jakimś w, jakimś, w jakiejś nie wiem czy recenzji, czy gdzieś, gdzieś tam mi mignęło, to ktoś pisał, że, że tam jak, jak pokonujesz jakiegoś bossa, to generalnie w zależności od tego jak dużo leczy dany dana porcja jedzenia, to masz większy lub mniejszy cooldown, ale mi się teraz wydaje, że to już nie ma znaczenia, że teraz generalnie cooldown jest jeden, po prostu jak coś zjesz, tak. to ten cooldown się uruchamia. Tak, wiesz, wiesz, na wiele, wiele rzeczy naraz, tak. Że to nie ale właśnie naraz, chodzi mi o to, że wiesz, że właśnie w tej walce jednej jest, jest taka walka z tym bossem właśnie yy, po jednej z tych takich dużych bitw i tam, yy, i tam w tej w tej ostatniej fazie, on po prostu tobą miota po tej planszy stary w powietrzu. Z piorunami, tak? z tymi buchającymi z ziemi takimi płomieniami, nie? I on wiesz, Aha. i on po prostu rzuca cię tam, miota po tej planszy i tak naprawdę nie masz kontroli nad postacią, nic nie możesz zrobić, nie jesteś w stanie... Na ale możesz coś zjeść. Ale możesz zjeść, stary, możesz w tym starym no. momencie tym no. ja tylko też chciałem te... powiedzieć, że taki disclaimer, że też fasole. nie jest nieomylny, co czasami się wydaje, że, że mógłbym być I, i że na pewno też mogę coś powiedzieć o tej grze, co jest niezgodne z prawdą, bo jesteśmy ludźmi, ale... Żeby uciąć, ucinam tutaj, ucinam. Będzie jeszcze kącik o farbowaniu ubrań w następnym Będzie. odcinku i najlepszych piropuszach i porożach, ale no i mountach, no nie, bo jestem bardzo ciekawy, czy w końcu masz, ujeździłeś pierwszego swego niedźwiedzia. Niedźwiedzia nie, ale konia tak. Ta, no, konia to każdy. Ale y, Samson. Gra, która... Prawdopodobnie gra roku, e, Prawdopodobnie gra roku y, tego. To miała być gra, to miała być gra. Moja bo ulubiona gra. Tak. Samson. Yy, w ogóle jest jakiś tytuł podtytuł, no nie, że. Cają i tam. Bo oni takie e, dziwne Tindal Tindal myślani, Story. Bo oni taki, bo to jest w ogóle ten w tym podtytule to jest w ogóle nazwa yy, zdaje się tego miasta, w którym tak. się yy, Tyndalston. Tak, Tyndal tam tak, to Tyndall Stone wygląda jak, jak, nie wiem, jak nie wiem, Bronx, albo jakaś taka dzielnica z, z GTA 4 tak tak, tak, tak, tak. Nieduża, bo wycięta, ale właśnie, no Samson, to miała być gra, która być, miała być takim, taką małą grom, takim niby indykiem, od, no, jednego z twórców Just Cause, który po prostu e, nie powiedział, że pokaże wszystkim, Świat. jak robić gry. Tak, pokaże. Mm -hmm. No i założyli to studio, nie wiem, jak się to studio nazywa. Pewnie gdzieś tam e, znajdziesz, e, jak ja będę tutaj... A o tej. A, Liquid, Liquid, Swords. Liquid Swords, tak. Mm -hmm. I, to jest, I to jest gra, która w ogóle tak na zwiastunach i, i, i no, wygląda super, nie? w tym sensie, że Walka jakaś taka kontekstowa, takie kung fu, ten koleś się świetnie bije, okłada tych gości. Jakiś, e, tu z pięści, tu jakiś blok, tu unik, bo w samej grze, która no, właśnie wygląda trochę jak takie bardziej realistyczne GTA, Grand auto z trzeciej osoby, to dwie rzeczy, jakby dwie główne czynności, które robimy, to jest jazda samochodem i walka. Nie ma strzelania, nie ma niczego innego, więc, więc ta walka musiała być jakby tym krem de la crème. Ja się trochę broniłem, jakby nie, to się mówi tak, że próbowałem wmawiać sobie, że to nieprawda, że się wszyscy mylą, że ta gra jest przeciętna, że ten. mówi nie, przekonam się sam. bo, bo nie, Ale, te, ale chciałem... te głosy, wiesz, to, to też nie było tak, że tych głosów już przed premierą, że ta gra jest zepsuta było jakoś dużo, bo mi się wydaje, że te, te recenzje tak naprawdę, czy, czy jakieś pierwsze takie opinie, to zaczęły spływać właśnie już po tym, jak ta gra się ukazała, ta, w sensie parę ta, godzin ja już po tym, jak gracze mogli w nią zagrać. Tak, tak, więc to też ta. tak nie do końca. Bo ja też słuchając Twoich opinii, też pamiętam, miałeś mówisz toj mi godzinę, ale tak naprawdę minęły cztery godziny i dalej nie wiedziałem, co myślisz o tej grze, więc po prostu ją kupiłem. Znaczy nie, to po prostu kupię zanim ja tam ja mówiłem ci, że zwrócę z pracy i zagram ale no, ale nie, no to, to to... i dam znać. ale potem już napisałeś mi, że za godzinę i minęła godzina, napisałeś, że zagrałeś, a potem taka długa cisza nastąpiła i ja już nie mogłem wytrzymać i stwierdziłem, że kupię. Wiesz, no bo w ogóle trailer pewnie go widziałeś. Nie, raz. nie widziałem właśnie takiego trailera. On wygląda świetnie, taki ultra realistycznie. Wiesz, to są takie fragmenty, czy to jakiegoś pościgu, czy fragmenty właśnie gdzieś, gdzie on tam walczy, z kimś się kłada, czy... Yy, czy jakieś, nie wiem, koziołkowanie yy, samochodów, no po prostu kino akcji taką pełną gębą, wiesz, takie. Yy, I też gdzieś przeczytałem, że to jest yy, homage właśnie tych te, te, te kina akcji lat 90. Nie? No, mówię, no mówię, no, wszystko mi tutaj gra, nie? Wiesz, takiej takie zapowiedzi i te fragmenty, które znaczy, widziałem... Ja tego wie, kina akcji lat 90. za bardzo to nie czuję. Nie no czuję ciężko tak odczuć, nie? nie? Wiesz, że, że, że nie widzę takich odniesień, takich typowych, że mówisz powiedzieć, o tak, tutaj widzę Pulp Fiction, Tarantino, tutaj... Y... Znaczy, ja, znaczy, ja bym nie powiedział, że Paul Fiction jest najlepszy? Steven Seagal, tak najlepszy no, no. i tak dalej. No. A tutaj się okazuje, że nie. No. Ale od... co muszę powiedzieć? Że może najpierw kilka takich ciepłych słów, Nie? że podoba mi się ten fragment miasta. On jest fajnie zrobiony, fajnie zbudowany, aczkolwiek tam może nie ma dużo interakcji. Ale to to też jest wydmuszka, bo... nie? No okej, okay, no jasne, tylko że wiesz, tylko moim zdaniem właśnie ta gra to jest taki... Ale dobitny. bardzo ładna wydmuszka, tak. No tak, tak, ale ta gra właśnie to jest taki dobitny przykład, bo jakby od początku było wiadomo, że fabuła powiedzmy, to nie będzie jakaś supermocna strona tej gry, że misje to nie będą, że to wszystko będzie raczej, wiesz, takie misje powtarzalne, że to wszystko będzie raczej uproszczone, mm -hmm. że to będzie wszystko i jakby, i to było ok, tak. Jakby, wiesz, dla mnie to jest ok, y y y y Jakaś tam decyzja twórców, niskobudżetowa gra, y generalnie mały zespół i tak dalej, i tak dalej, ja to rozumiem, stawiają nacisk na coś zupełnie innego. I teraz kluczowy aspekt tej gry, czyli ta walka, i to jeszcze walka wręcz, tak, jak mi nawet pisałeś tak. przed tym, że to może, a nuż to będzie nowe SIF-u. Yy, I ja bym bardzo chciał, żeby to było nowe sif znaczy, ja, ja, Nie, ja napisałem tak, że niestety. Ale koło to SIFu to nawet nie stało. Ale to potem. Ale na początku pamiętam, tak. że zanim jeszcze ty zagrałeś, jak żeśmy rozmawiali, ja tam yy, wrzucałem ci jakieś wstępne, yy, te takie niezbyt pochlebne opinie, to mówiłeś, że no tak, ale może, może może się okaże, że ten gęb że ta walka, że to będzie jakieś fajne, nie? Natomiast, yy, wiesz... No właśnie, tylko, że pro... problem największy tej grze... No dobra, to, to, to nie, za to... chwilę wrócę do, do pozytywów takich, które tam... Bo na przykład pozytyw, albo nie, powiem o tym no, Ale po, No to powiedz, no, to grafika, no ale to... to grafika jest to, pozycja, to jest jedno. No. Dwa. Cena. 25 euro, no to nie, nie, nie liczą sobie za gra, jak zagra A. a może przy takim stanie pewnych... E elementu Nie, no ale... To, to nie jest tak, że można tłumaczyć, że 25 euro to mało. Nie jest tak, nie to jest można. Mało. To, to, Moim zdaniem nie można tego tłumaczyć, okay. bo, to, bo to nie jest tak, że ty zapłacisz 25 euro za tą grę, czy tam te 100, do... 100 zł, 99 zł w Polsce kosztuje, nie? To nie jest tak, że ty zapłacisz te 100 zł za tą grę i nagle wiesz, i ty dostajesz coś, co, no dobra, okej, okay, no ma swoje wady, jest tak, tam... Ale, na... ale, ale, szczale, ale jakby nie... za, niżej zawieszasz tę poprzeczkę oczekiwań, tak? Że no to... tak, ale tu tylko, że... Tu... W dobie gier ja z... tylko z... ja do... 400 złotych, Rozumiem, to... ale ja zmierzam stare do czegoś innego to, to nie jest kwestia zawieszenia nawet poprzeczki, bo ja to rozumiem. Okej, okay, jasne, niżej możesz zawiesić. Tylko chodzi o to, że są gry, które są właśnie y, mają nisko zawieszoną poprzeczkę, mają kwadratowy system walki. Y, o, słuchaj, przechodzi mi świetna gra y, do głowy. Znaczy nie wiem, czy świetna, ale, ale właśnie, którą bym do tego porównał. To jest ta gra Rematch. Rematch, nie wiem. Y, ta taka piłkarska, którą zrobili właśnie goście tak. od Sifu swoją drogą. Y, I Wiele rzeczy w tej grze było beznadziejnych, moim zdaniem, ale mi się bardzo fajnie w nią grało. I nawet, ja wiedziałem, że tam jest, nie, musiałbym no teraz... Ten znaleźć, gameplay loop był dobry, tak. O, dobry był ten gameplay loop, dana. chociaż, ale znowu, właśnie, dobry, ale nie pozbawiony jednak takich niuansów, drobnych rzeczy. Tu jakiś lak się wdał, za bardzo to lagowało wszystko, nawet na dobrych łączach, za bardzo to było takie, yy, wiesz, rozjechane w niektórych miejscach. I wiesz, chodzi mi o to, że w dalszym ciągu to nie był dopiszczony gameplay loop. To był taki gameplay loop właśnie z tą niską poprzeczką, ale dało się w to grać. Rozumiesz? Tak. Dało się w to grać. Ale tu ja mam wrażenie, ja przynajmniej, to jest moje odczucie, nie da się w to grać, stary, bo... To nie jest tak, bo to jest tak, że ten, ten cały, no to... ta cała walka kontekstowa mhm. jest tak, że to nagle ci blok nie wejdzie, tu ci nie wejdzie, a oni ci okładają, tych pięciu gości. I ty jakby czujesz kompletną bezradność, no. nie jesteś w stanie nic z tym zrobić. I misja tak. się kończy niepowodzeniem, no albo po prostu ją powtarzasz i liczysz, że tym razem już, yy, To już, to, to, to, ok. To jeszcze jedna, jedna rzecz, y, która mi się podoba, to jednak ta fabuła, jak ona jest przedstawiona, tak, że masz te misje na początku, które są zielone mhm. i to są, i, i to jest ciekawie zrobione tak, że ty masz określony czas. Tak, ty możesz punkty. poświęcić na misję. I okay. jest tak, że dwa punkty, jakby przeważnie misja zajmuje dwa, czasami trzy jakby punkty akcji. I to jest tak, że dwa punkty to jest południe, kolejne y, dwa punkty to, czy tam, tak, to będzie wieczór, no i kolejne dwa punkty to jest noc. I To są te twoje punkty, które wydajesz. Bo generalnie w grze tam fabuła jest taka, że ten nasz y, główny bohater Samson wychodzi z więzienia, y, z którego wyciągnęła go Siostra, siostra, ta siostra unka. ma teraz kłopoty, on ma dług do spłacenia. Nie będę to wchodził w szczegóły, żeby nie jest jest Jest I tam jest w tej mechanice tak, że my musimy robić te misje, żeby zarabiać, bo my codziennie musimy jakąś część tego długu spłacać. No, tak. I on dosyć rośnie, więc my musimy robić coraz te trudniejsze misje. Ale jest też tak, że pojawia się misja niebieska i to jest taka misja fabularna. No tak. Normalnie tak, z przerywnikiem, jest coś zacząłem. ciekawego dzieje, wiesz, jakiś tak. fajny moment jest. I to są te takie momenty, które, okej, okay, pokazują, że tam jest jakiś taki e, m, głębszy element w tej, tej historii. I to mi się podoba, w ogóle podoba mi się ta mechanika tych, te, tego, jak my dobieramy sobie te, e, te misje. Aczkolwiek uważam, że pewnie w, jakim, w jakimś momencie te misje bardzo szybko staną się nudne, bo my będziemy je robić w kółko. I teraz mogę przejść do rzeczy, które mi się nie podobają, tak? Te misje dzielą się na, na głównie na dwa rodzaje, i później pod tych ze względu na to, czy to są misje, w których my musimy, no nie wiem, robić je w cudzysłowie, na piechotę, czyli okładać kogoś z, piech, z piąchy, coś tam znaleźć, coś, coś zrobić takiego, ale generalnie nie w samochodzie. No i te misje, które robimy w samochodzie, i to mogą być misje, w których my na przykład mamy staranować inne samochody, albo musimy. Yy, zrobić ucieczkę z, z miejsca na, nie, napadu i przed policją, nie? I o ile yy, te taranowanie te, te, te, te yy, innymi samochodami, jak już tam okiełzysz, że to naprawdę musisz ich tylko przed nim tym zderzakiem i tak dalej, wiesz, i nauczysz się jeździć tymi ulicami, wiesz, opanujesz tą jazdę, która na początku mi się wydawała taka trochę rozdygotona, ale nauczyłem się jej na tyle, bo jak powiedziałeś, że jazda jest ok, to wie no nie no, jak już mówi, że jest ok, to znaczy, że to jest problem po mojej stronie. Nie, ja, zdań jakoś, ja, good. Ja, ja właśnie tak miałem takie poczucie, że, że ta jazda z aż taka zła, jak tam też czytałem w tych tych, dało się to jeździć i tak znaczy, nie chcę powiedzieć, że w, w miarę opanować. realistycznie, ale musiałeś, musiałeś jednak nacisnąć ten hamulec i no tak, jakoś tam trzeba to zwolnić, trzeba tak, Zwolnić, dopasować, dopasować prędkość do warunków. Tak, tam jest bus, więc czasami to masz takie wrażenie, że taki, taki, taki burnout, ale ten samochód, jeśli my nie uderzamy tym przednim zderzakiem centralnie w winny samochód, który mamy stara nowość, to on też doszedł szybko się niszczy i te ciężko zarobione pieniądze na misję, tak połowę z tej kasy musimy później na mechanika, wiesz, bo w garażu, nie wjeżdżamy do samochód, on się nie regeneruje sam z siebie, tak, że tak. po nocy i, i, mnie tak. ścigała policja i ja sobie pojechałem do mechanika normalnie. I policja stała na zewnątrz i czekała, aż ja naprawię samochód. Aha, no tak. Nie, no to jaka kultura jest to. Widać, że to... Pełna, wiesz, się... absolutna cywilizacja, tak, to no to szwedzka gra. Tak, tak, Św... Zdaje ale się, że szwedzki na, studio, na, wiesz, na, ten, ten, ten, więc, więc tam są zasady po prostu utrzymane, takie jak tak. powinny być. Tak, ale mnie właśnie ta ucieczka, wiesz, na początku te ucieczki są dosyć proste, bo gonią cię tylko zwykłe radiowozy. I przed nimi możesz uciec i później możesz się gdzieś schować, teoretycznie tak, że on, te samoloty tam nie będą jeżdżać. Ta. Ale ja miałem taką jedną misję, która mnie wkurzyła i przestałem po prostu robić te getaway, nie misje, bo ona po prostu, ta jedna mnie tak sparzyła. Bo chodzi o to, że musisz uciec przed radiowozami, ale jednocześnie są helikoptery, które przy którymi nie da się uciec. One teoretycznie tracą kontakt z samą, tylko wtedy, kiedy ty wiedziesz jakiś pod most i tak dalej, ale no to mu most musi być naprawdę długi <śmiech> albo jakiś tunel, że ty po prostu musisz tak wymanewrować. Ja parę razy uciekłem przed tymi elektrowami, radiowozami, Jechałem już na spokojnie. Tak jakbyś normalnie w GTA już jedziesz, jak uciekniesz przed policją, to jeśli ona nie pojawi się jakoś nie wiadomo skąd, to raczej nie będzie tak, że jedziesz na, na, na prostej autostradzie i nagle ci się, jak grzyby po deszczu, pojawi radiowóz, nie? A tutaj tak może być. I jak ty. Nie jesteś chyba z pół godziny na. na no może nie ty, aż tyle, ale na jednej misji. I w końcu, wiesz, ten samochód już był na tyle zniszczony, że, że traciłem tę misję. Powtórzenie misji kosztuje cię jeden punkt tej akcji, tak? Czyli nie dość, że nie zarobisz też, jeszcze tracisz ten cenny, cenny punkt, bo jeśli na przykład jeden punkt akcji zostanie, to go nie wykorzystasz na żadną misję. I to mnie strasznie zirytowało. To był taki kluczowy, bo walka. I teraz wrócę do, do, do walki. To była jedna rzecz. Walka, mhm. tak. Kiedy jest jeden na jednego, kiedy opanujesz właśnie te, te, te podstawowe parowanie i tak dalej, to rzeczywiście ona jest taka kontekstowa, no nie? Że ona się, ta, ta animacja się zgrywa. Ale w momencie, kiedy się pojawia dwóch, trzech przeciwników, to nie ma tego, takiego, takiego magnesu, takiego, takiego snapa Wiesz, że nie ma takiego jak w sifu nie, że nagle te, te, te ciosy się fajnie zgrywają. To znaczy, on, to jest, jest tam taki moment, wiesz co, na, nawet na tym filmiku, który, który ja wykorzystałem w swoim materiale wideo, jest taki moment, gdzie ja stoję przy takich gościach, którzy tańczą przy tym magnetofonie. I ja potem wpadłem na taki pomysł, to ich teraz pobiję wszystkich. I jest taki moment, jak ja. I to widać, to możesz nawet z tego filmiku wyczuć, że ja się zamachuję i chcę trafić gościa, który nie jest bliżej mnie po lewej, tylko taki, który jest ciutkę dalej, ale yy, bardziej centralnie. A gra z jakiegoś powodu ten mój cios automatycznie wyprowadza na tego gościa, który jest po lewej, który jest bliżej. I o tyle jest to beznadziejne, że z jednej strony ja, ja miałem inny zamiar, Gra dała mi poczucie, że ja ten inny zamiar będę mógł zrealizować, ale koniec końców zmusiła mnie do. Czy, czy egzekwując to, co ja jakby powciskałem, zmieniła, wiesz, jakby ten, ten mój obiekt. Tylko wiesz, do SIFU to ja bym nie porównywał, nie? No bo ja wiem, że ty tam nie jesteś może nie, jakimś wielkim że, że, że i sif u Nie, chodzi mi o ten, ten, yy, ten rdzeń, gry. No. Walka wręcz. No tak. Spektakularna, chilowa, no tak tak walka miało być, wręcz, ale tu miało tak być. Tylko ja wiedziałem, że tu tak nie będzie wiesz, w którym momencie, jak, jak na samym początku, jak podszedłem do. Tam jest chyba ta, ta, taka rybna jakaś fabryka, nie wiem, czy, czy oni tam konserwy robią, czy cokolwiek, nie? Z tych ryb, czy tam yy, w, w, tej, w tej pierwszej misji, którą tej jeszcze takiej samouczkowej. Tak, I tak. tam podchodzisz do skrzynki i z tej skrzynki bierzesz tego śledzia, który tam leży. I ten śledź nie ma żadnej animacji związanej ze śledzią. No bo on tylko... jest zamrożony. A, no to okej, okay, dobra. No to ja tego nie <śmiech> zauważyłem. <śmiech> Mam takie... Moim bo... zdaniem nie był zamrożony. Razie... Była skrzynka no nie, ze śledziami. Nie... On się powinien... A ja miałem zamrożone i to była dosyć duża taka ryba. Bo chodzi o to, że właśnie ja Ale miałem taką, takie zadanie, że miałem chyba skorumpowanych policjantów pobić, nie? I kiedy oni ci atakują en masse, to ja nawet nie miałem tego, że ja chcę trafić tego, a przypadkowo trafiam tego. Nie. On po prostu gdzieś w powietrze między nimi leciał ten cios, a oni już będąc w kilku, przynajmniej jeden zdążył wyprowadzić. Wiesz, że ja bym chciał, żeby ta walka była zrobiona nawet nie jak w SIFU. Tylko żeby była zrobiona jak w Batmanie. Czyli ten klasyczny counter, nie? Że ja wiem, że on mi robi, to jak ja robię parowanie, to automatycznie Ale w Sifu ta też posta. masz stary to wszystko. Stary, tylko no ja wiem, ale SIFu, Sifu moim zdaniem jest o poziom wyżej, bo to jest... No tak, ale w Sifu, SIFu możesz też włączyć sobie niższy poziom trudności, nie? Ale nie, nie. Bardziej nie chodzi mi o poziom trudności, chodzi o, chodzi o jakby tego, jak ta walka jest zrealizowana. Że moim zdaniem w Batmanie ona wygląda spektakularnie, ale ona jest bardzo prosta. Bo w Batmanie wszystkie ci parowanie, się, je, tylko je dobrze y, czasowo, w, wiesz, wciskasz, nie, parowanie tyle. Zresztą w grze masz y, akurat te prompty, nie, pojawiać się, kiedy masz coś zrobić, jakby to, to widzisz. No nie więc gra jest potencjalnie mega prosta, ale nawet jeśli miałbyś tylko czytać z ruchu przeciwników, nie, kiedy masz y, kontr, czy jakiś blok, czy jakieś złapanie zrobić, jak ta gra byłaby lepsza. Gdybym jaśnie miała tą walkę z Batmana, nie, a nie. A tutaj po prostu jest tak, że ja walczę z kilkoma przeciwnikami, to ja tak zrobiłem, że miałem właśnie tak, że masz taki, taki placyk wokół jakiegoś pomnika, ławeczki i w, w kilku punktach, nie, w, w zagajnikach są policjanci, z którymi masz walczyć. I ja po prostu wiedząc, że nie ma szans, żebym po prostu, kiedy nie jest to jeden na jednego, z nimi walczył, to na przykład brałem jakąś pałkę, jakiś kij i on o, Damian, jedno pytanie. Ty naprawdę sprawdza... grę kupiłeś czy dostałeś klucz? Kupiłem. Tak, kupiłem. No to ja cię podziwiam, że ty po prostu się dalej w to gówno męczysz. Bo Nie, jest... ja się wkręciłem i ja, ja ci powiem dlaczego, bo ja po prostu znalazłem sposób na, na tą wagę, ale jestem rozczarowany wieloma e, aspektami, tylko że to jest gra, którą prawdopodobnie można skończyć e, 5-6 godzin, może, może, może dłużej, jeśli ktoś będzie tak pewnie kalczył jak ja, może szybciej, jeśli ktoś jest w ogóle mistrzem takich gier, ale generalnie to jest gra, którą chcę tak wiesz, tak, taką mieć odskocznie od Crimson Desert, bo przez ostatnie właściwie, przez ostatni miesiąc właściwie to graliśmy, przynajmniej ja, ty akurat jesteś bardziej eklektyczny, ale ja grałem tylko w maratona i tylko w Crimson Desert z odskoczniami na jakieś mini-gierki, ale, ale chciałem po prostu zrobić sobie jakąś taką większą odskocznię, na no taką grę, która, którą będę mógł skonsumować na szybko, która ładnie wygląda, która, ma, która nie wymaga ode mnie, żebym się jej uczył jakoś specjalnie, bo ta gra ma swoje ciekawe aspekty. Nie? No samo to, wiesz, że jest tutaj rozwój postaci. tak zdobywasz doświadczenie, to doświadczenie wykorzystujesz na to, żeby... Rozwijać swoją postać, rozbudowujesz, ją. więc przyjdzie taki moment, że faktycznie te walki będą ładnie wyglądały, że ty jesteś taki koślawiec, no bo jednak ta twoja postać nie ma jeszcze tych punktów, nie, tych perków, tych, e, tych, tych skili rozwiniętych, więc. więc naturalnie no tak, ale musisz... wiesz, ale tylko tu nie chodzi o koślawiec z powodu skili, tylko to bardziej chodzi o to, że ty jesteś koślawiec, bo po prostu ta mechanika nie działa, bo ty klikasz guzik, a on nie reaguje. Mi się podświetla, stary, wciśnij te dwie gałki analogowe, żeby wejść w ten tryb y, adrenalin tak, no raz. nie wchodzi. A on, i ściskam raz, nie wchodzi, drugi raz, nie wchodzi, trzeci raz, nie wchodzi. W międzyczasie ci goście podchodzą i mnie klepią. Wiesz, no, no tak. jakby to, to chodzi o to, że tu, tu jest jakiś błąd. No nie? dlatego ja bym chciał, żeby oni to poprawili, ale oni nie poprawiają tego tak, jak poprawiają to Bischy, znaczy wiesz, tak. jeszcze tego nie wiesz, bo też pierwsza łatka, chociaż nie, w sumie do perla... Nie, oni zapowiedzieli pierwszą łatkę, ale ta pierwsza łatka dopiero za kilka dni będzie. No to znaczy, nie, może no, to no to dajmy im szansę, no wiesz, da... ja, ja chętnie odkupię tą grę jeszcze raz, jak się okaże, no. że to naprawili i że ta gra idzie w stronę, nawet jeśli nie w stronę Sifu, to tak jak mówisz, no przynajmniej w stronę jakiejś, jakiejś płynnej walki, która będzie dawać jakąś satysfakcję, bo na ten moment ta tak. walka ani nie jest płynna, ani nie daje satysfakcji i raczej daje pewną frustrację jednak. Tak. znaczy wiesz, dla mnie to było taki, taki szok, bo ja sobie tak patrzę na tą grę i mówię, i to też Ci pisałem. Że dla mnie to jest, to jest gra, która wygląda jakby to był taki filtr generatywnej AI nałożony na, na GTA 4, albo nawet, krok dalej bym poszedł z moją taką analizą, oczywiście to jest tylko, znowu podkreślam, subiektywna moja opinia, że to wygląda trochę jakby, co by było gdyby AI... W, e, robiło gry. Czyli na przykład e, ktoś spromptował tą grę w AI-u, nie? Takim już Wiesz, no to jest właśnie gracz. prawda naszych czasów. Ty dzisiaj mówisz po prezentacji DLSS 5, że AI spromptowało. A ja bym raczej powiedział, że dla mnie ta gra wygląda jakby po prostu gracze zrobili jakiegoś moda do GTA 4. I ta, wiesz, ta. I poprawili po prostu Ultra. tekstury świat i wrzucili to w Unreal Engine 5. Tak. No bo ten, ten świat, no to też możemy wrócić jeszcze raz do grafiki że on naprawdę dobrze wygląda, nie? że, no tak, yy, że on samochody są fajne. Wydłużka, to jest rzeczywiście wydłużka. No. no tak, no czym? bo w tym świecie nie ma nic więcej, nic. poza tymi, tymi, tymi misjami takimi robisz. Czasami jak wejdziesz do jakiegoś pomieszczenia, to to nie jest tak, że ty widzisz, że wchodzisz do tego baru i tak dalej. Znaczy można wejść, nie? tylko że zaczynasz tą misję jakby przed, nie? więc nie ma, nie ma takich kontekstowych animacji czasami. A znowu czasami są, bo jest na przykład Animacja kontekstowa otwierania drzwi do samochodu, wchodzenia do tego samochodu, wybijania szyby, jeśli samochód jest nie twój a, a, a chcesz nim jechać, się przejechać, ale nie ma na przykład opcji, że, wiesz, robisz grand theft auto, czyli po prostu podchodzisz do samochodu, który na przykład nie wiem stoi na światłach, albo coś, i ty bierzesz za fraki tego kierowcę, bo ty chcesz, potrzebujesz ten samochód, nie? Bo wiesz, bo też zauważyłem że kiedy na przykład jest ta, to są te misje, w których musisz taranować, nie? Zrobiłem taki eksperyment i mówię, nie będę jechał moim samochodem, no bo zniszczą i znowu będę musiał płacić. Będę po prostu brał samochody z parkingów i będę ich gonił nimi, nie? I te samochody z parkingów, czy tam w ogóle z jakichś pobocza, te, które możesz wziąć, tak? Wiesz, bo nie ma tam czasu, te samochody ci nie uciekną, one jeżdżą w kółko, jesteś w stanie jeżdżą, więc, więc jakby masz czas, żeby się przesiadać samochodu. Ale te samochody, które znajdujesz, że się tak wiąże, hmm. one są na dwa, trzy strzały. Więc to jest tak, że po prostu staranujesz trochę zrobić tak dalej i za chwilę musisz, wiesz... No ale wiesz, ale to bym powiedział, że to jest takie w stronę bardziej realizmu, nie? no bo generalnie Generalnie tak, o to chodzi. Nie, nie. No. Tak, jak ale, normalnym samochodem ale, wjedziesz w jeden, drugi samochód, no to wiesz, no to on dość. Ale się... twój samochód, ten, ten twój muscle car, który jedzisz, też nie jest jakoś opisany, że on ma po prostu jakiś zderzak jak z Mad Maxa, jakieś ma. karabiny maszynowe i tak dalej. No ale ma, tak. <śmiech> więc nie. Znaczy to są. To możemy tutaj zamknąć ten temat, bo to są moje pierwsze wrażenia. Ja ja gry nie oddałem. Mam jeszcze. Mam w sumie jakieś trzy godziny na na koncie i cały czas... wierzę. Chociaż jednak wiem, że no niestety to nie będzie Indy Groku, to, to, to, to wierzę, że, że ta gra się w końcu dla mnie odpali, że znajdę w niej coś yy, takiego, co mnie, co mnie jeszcze bardziej wciągnie, żebym ją ukończył, nie? Bo jeśli się będę frustrował na tych elementach, o których mówiłem, wiesz, no bo tam wiesz, mówię tak, odpalę sobie jakiś poradnik, może zobaczę, nie? Ale nie, że szukam jakiegoś poradnika, tylko byłem ciekawy, bo znalazłem, coś tam googlałem i jak radzić sobie w tych pojedynkach, w pojedynkach, tylko w tych walkach z kilkoma przeciwnikami naraz. No i tam były takie powiedzenia. Spróbuj z nimi walczyć w ciastnych zaułkach, tak żeby podchodzili do siebie pojedynczo. Ja miałem tak zrazu, że podjechałem do jednego miejsca samochodem i faktycznie zablokowałem tak przejście, że oni musieli tym przesmykiem przechodzić. I tak, ułatwiłem sobie. Ale to była misja, w której centralnie miałeś załatwić, już nie pamiętam jakichś robotników, ale piętnastu chłopa. Miałeś po prostu taki licznik i załatwiłeś trzech, czterech i przychodzili kolejni. Zatwierdzi ich i przychodzili kolejni. Ja mówię, no nie, no to tak, tak to się nie da grać. Ja mówię, nie, chcę, nie chcę. jakimiś sposobami mm. przychodzić gry, która powinna mnie uczyć tego, że ja wychodzę na tych trzech chłopa i jestem jak Neo w Matrixie. Jestem jak Steven Seagal. Jak Chuck Norris w świętej pamięci. Jak Van Damme. I tego w tej grze nie ma. A ta gra teoretycznie powinna się odnieść do tego gritty, do tego brudnego, takiego no tak, męskiego kina. Tak, że to, miało być, to być wish, że to miał być ten deathwish nie że to miał być ten taki klimat, który mówisz, no bo nawet ten bohater tak trochę wygląda, nie? jak, jak taki, taki gość, któremu nie wiem, jak coś bandziorze zabili rodziny i on musi się teraz zemścić, nie? bo on mimo, że ma fryzurę i brudkę że on mógłby iść w, w Johna Wicka, to on nie, nie idzie w Johna Wicka, nie? No to sam fakt, że on nie używa broni, a inni mogą używać no broni... No właśnie, to jest też takie dziwne, nie? Irytujące, no nie? Albo irytujące. się umawiamy na coś, albo... Albo nie. I to jest świat bez broni. Dobra, no, przejdźmy no. do do innego, do kolejnego. To. Dobra. No okej, okay. no to z, zmieniamy troszeczkę yy, gry na te, w które yy, ty grałeś y, więcej. Mm -hmm. I, i zauważyłem właśnie twoją wzmożoną aktywność na polskiej klinice gier. No i y, dwa ciekawe materiały. Jeden dotyczący Diablo 4, tego dodatku, a drugi Toxic Commando, więc nie wiem, od czego chciałbyś zacząć. Znaczy, Diablo 4, to ciekawa, wiesz, to ja go... nie, nie zagrałem jeszcze w dodatek, yy, bo on jeszcze a, się nie ukazał. Myślałem, że tym Paladynem. Myślałem, że grałem. Znaczy, grałem Paladynem, bo, bo był po prostu jakiś czas temu, nie pamiętam już kiedy dokładnie, ale był taki moment, że każdy tak naprawdę, kto ma Diablo 4, mógł sobie przetestować Paladyna i sobie nim pograć, tam bodajże był chyba 20 level kapu założony i generalnie można było sobie pograć tą postacią i ją troszeczkę sprawdzić, wiesz, w rzeczywistości, i wiesz, i, i no ja sobie oczywiście zagrałem tym paladynem oczywiście spontanicznie, jak, jak to ja kompulsywnie kupiłem już ten dodatek na PC, ta Ale wiesz, bo jakby konstatacja moja tylko jest taka, że po pierwsze, ten Paladyn, no to jest taka klasa, które moim zdaniem trochę brakowało, bo to jest taki fajny, święty rycerz się, się pojawił. A dwa, że. Yy... Ja w ogóle zapomniałem, jak to Diablo zajebiście wygląda, stary, wiesz. I ja podejrzewam, że problem tej gry jest taki, że Blizzard za bardzo nie miał pomysłu, yy, tak mi się wydaje, jednak na ten endgame. I, i wydaje mi się, że yy, mnie też ten endgame, to, to był taki, bo ja wiesz, bo ja w pierwszy, w to Diablo 4 na premierę ja się mega zagrywałem, nie? I tą kampanię przeszedłem i ten, ten beta weekend jakiś był przed premierą. Ja się generalnie bardzo mocno wkręciłem i, i później też graliśmy razem ze znajomymi i, i, i robiliśmy te, te misje fabularne i to po prostu było sam, niesamowite i bardzo przyjemnie się grało, bardzo fajnie było to zrobione i pięknie wyglądać, ten, w ogóle ten silnik, wiesz który oni wykorzystali, tam były te filmiki na tym silniku, no to mm. naprawdę petarda natomiast no ten endgame w Diablo mnie na przykład w ogóle te, te sezony to wszystko, ja tam jeszcze grałem w tym pierwszym sezonie, pamiętam chyba nawet kupiłem ten pierwszy sezon, żeby mieć te nagrody podblokowywane ale mnie to jakby nie przekonało na dłuższą metę nie? i ja wiesz, ja, ja zagrałem po prostu wróciłem teraz do tego Diablo i tak jak mówię, ten, ta, ten pierwszy mój wniosek jest taki, że no ta gra niesamowicie w dalszym ciągu wygląda, niesamowicie dobrze Wiesz, no. szczególnie no na ona ma 3 lata, wiesz, to znaczy nie całe to Ja w ogóle tak, tak no. się stanie. czy ta gra wyszła jeszcze przed pandemią, czy, czy, czy nie? Bo tak miałem mm -hmm. wrażenie, że być może wcześniej nie, ale nie, ona, ona wyszła 6 czerwca 2023 roku. To nie tak dawno. Mm -hmm. więc, więc więc ja nie przeszedłem. To, to tak przyznam się, a, to widziam, że. Ale masz. Czyli... że Ona mnie po prostu znużyła, bo w pewnym momencie tak był taki kliker, nie. a a wiem, że w poprzednich częściach Diablo, nie wiem, w trójce i tak dalej, to były takie momenty, gdzie na przykład nie. jak była walka z bossem, to ona się opierała na tym, że była tam jakaś taka mechanika, nie? Ja nie no myślałem, stary, nie kulika... przesadzaj, nie no kurde, każdy Diablo to był zawsze klikar, stary, co ty gadasz, no i jakby nie, ja, ja się z tym nie zgodzę, Natomiast... Nie no, nie były to sousy, ale nie każdy yy, boss to był taki, wiesz... No, tak. Nie, no ale tak nie było w tym. Znaczy ja przeszedłem to Diablo, to mi się nie, ja się nie zgadzam z tym argumentem. Nie, no ale ty to, to jesteś kozak-gracz. Nie, ja nie mówię, że kozak, się... tylko ja się nie zgadzam z argumentem, że Diablo 4 to, był, to, to było takie klikadło, stare. Znaczy jak każdy Diablo jest generalnie do pewnego stopnia klikadłem, tak czy siak. Natomiast tak. wiesz, może po prostu sobie złą postać wybrałeś, że ci się, bo, bo jakby to, co mnie trzymało, ja po prostu byłem szczerze, mi się szczerze podobał gameplay, Yy, tą, tą złodziejką, czy tam łotrzycą, nie wiem, łuczniczka, whatever, jak oni, nie, nie pamiętam, jak oni ją nazwali. I ja generalnie, wiesz, byłem rozczarowany, że jak odpalili ten sezon, to nagle Diablo mi mówi, jak teraz chcesz sobie grać postacią sezonową, to musisz zrolować nową postać. Czyli wiesz, ja jeszcze nie zdążyłem, przeszedłem całą grę, wbiłem maksymalny level, doszedłem do tego, takiego rozwoju tymi tablicami takimi, wiesz, yy, gdzie o, tam o te parę procent roz, rozwijasz te swoje różne umiejętności. Chciałbym jeszcze w tej grze pograć dziesiątki godzin sobie po, po... i mieć dostęp do jakiegoś nowe, jakiejś nowej zawartości właśnie tej sezonowej, a tu gra mi mówi jak chcesz mieć dostęp do tych nowych przedmiotów, do tych nowych rzeczy, to musisz zrolować sobie nową postać. I to mi się średnio podobało, wiesz. I dlatego ja przestałem grać w Diablo. ale I, i też potem te postacie mi ten, ten rytualista, ale teraz z drugiej strony wróciła trochę miłość do Diablo, zacząłem sobie, wiesz, szukać tych postaci i, i rytualistą, i tym Paladynem mi się zajebiście grało. I wiesz, ja dlatego kupiłem to dodatek, bo jak kupisz dodatek już teraz, to już paladyna możesz do końca, wiesz, wylewelować. W tym nowym Fajne. sezonie, który teraz jest, nie? Będzie jeszcze jedna postać, chyba Czarownik, czy jakoś tak. To dodatek się nazywa ten naczynie nienawiści, tak? Ten, nie, nie, dodatek się, naczynie Vessel of Hatred to jest dodatek, który jest teraz obecnym dodatkiem, który A. ja już miałem na PlayStation, ale nie miałem tak, na PeCeta. Okay. Wiesz, znasz mnie, nie? Ja muszę mieć wszędzie to, bo Diablo mam oczywiście na PlayStation kupione i Diablo mam oczywiście kupione na PeCeta, nie? No bo wiadomo. A nie masz na Switcha 2 jeszcze? Y nie mam na Switcha 2. nie ma. Nie mam na Switcha 2 Diablo, ale nie kupię Nie dopatrzenie. Niedopatrzenie. Nie no do tak ale mówisz. nie kupię. Może wyjdzie, teraz wiesz, tak na to Diablo 2 na Switcha, bo, bo Diablo 4 na Sui Diablo 2 mam na Switcha swoją drogą, mm. ale Diablo 4 nie, nie, nie ma. I wiesz, i yy, stwierdziłem, że kupię sobie, bo oczywiście w Diablo 4, stary, jest tak, że jak kupisz, tak samo jak w World of Warcraft, jak kupujesz najnowszy dodatek, to dostajesz z automatu wszystkie poprzednie, których nie miałeś. Czyli jak na przykład załóżmy, że ty dzisiaj masz bazową wersję Diablo 4, nie kupuj dodatku Vessel of Hatred, tylko kup ten najnowszy Lord of Hatred. Bo jak kupisz dzisiaj Lord of Hatred, to z automatu dostaniesz wszystko to, co było w dodatku Vessel of Hatred. Oh. Czyli dostajesz jakby dwa dodatki. Nie? Blizzard takie coś wprowadził w World of Warcraft. Czyli jak na przykład, wiesz, ja pamiętam, że jak kupiłem sobie jakiś tam rok temu, odświeżyłem sobie subskrypcję na WoWa i kupiłem sobie, miałem ostatni mój dodatek w WoWie to był jakiś tam Panda coś tam i kupiłem sobie dodatek z na pewno nie miałem dodatku ze smokami i kupiłem sobie dodatek War, War Within, to ten War Within mi z automatu odblokował yy, Dragonflight. Dragonflight Czyli ten dodatek ze smokami, który zresztą w WoW jest zajebisty swoją drogą. Kur, strasznie mi się mm. podobał. Super zrobiony. Mm -hmm. y I w ogóle fabularnie i questy, wszystko mi się mega podobało. Zresztą w ogóle WoW mi się cały czas bardzo podoba. Tak szczerze, bym ja wszystko. A pierwsze słyszę. Nie, ja zawsze, byłem ja jestem podobać... hardkorowym graczem w WoWa. byłem. teraz zawsze na się emeryturze. się zdawało, że bardziej lubiłeś Tibię i Metin 2. To były te twoje takie gry ulubione. Do czas, do premiery WoWa. No tak, tak, tak. A później ranskie. Ale Diablo, słuchaj, Diablo jest, wiesz, jest, jest na, na, na propsie stary. W, dla mnie, wiesz. Ja, ja bardzo chętnie wrócę na. Bo, bo oczywiście na PlayStation wróciłem, bo miałem tam zaawansowaną. Tą, bo, bo Lord of Hatred już miałem, nie? Na, na, na PS5. Więc kupiłem sobie po prostu teraz. Nie kupiłem, tylko dokończyłem tą kampanię. Bo to jest w ogóle takie ciekawe, nie? że ta gra jest wieloplatformowa, czyli jak masz postać na na PC-cie grasz sobie to tą postacią możesz grać na Playstation jedyny wymóg jest taki, żeby się dodatki zgadzały czyli mhm. ponieważ na PCcie mam już wszystko co jest najnowsze no to mogę grać paladynem ale tym samym paladynem niestety nie mogę grać na Playstation, bo tam mam tylko Lord of Hatred ale każdą postacią z Lord of Hatred mogę grać spokojnie na na PC nie bez żadnego problemu więc, więc to jest taki cross save mhm. Także wiesz, także ale nie wiem, czy mam to coś do dużo do dodania, stare od. Nie, nie, to, to, to przejdźmy teraz w takim razie do John Carpenter's Toxic Commando no. czyli, czyli uh, Left for Dead um, w nowej odsłonie, tym razem sygnowanej no, John To mi się bardzo Arperterem. podoba gra, Powiem ci. im dłużej, ja, ja w nią cały czas gram, yy, im dłużej w nią gram, tym mi się bardziej podoba. I jakby... no to jest co shooter z zombiakami, tak? Tak. Czy to, to Left 4 tak. Dead to, to jest dobre nawiązanie? Że tak... um... Czy spłyciłem za bardzo? Nie, to znaczy spłycić, to nie wiem, czy spłyciłeś. To znaczy, wiesz, no wiadomo, że te wszystkie gry gdzieś tam, ten Left 4 Dead jest jakimś tam świętym gralem, myślę, tych zombiaków. I potem, wiesz, te wszystkie Killing Flory, czy Back 4 Blood, czy teraz ten, no to one jakby, to są gry, które idą z tego samego pnia, nie? w jakimś sensie. Tylko, że mi się wydaje, że feeling jest troszeczkę inny, bo wiesz, bo, bo feeling w Left 4 Dead jest taki bardziej, bym powiedział, w klimacie takiego klasycznego horroru klasy B. Czyli, czyli, wiesz, takie o tych, tych wszystkich właśnie nocy żywych trupów i tak dalej. Czyli jakby nagle się pojawiają te trupy i, i oni muszą przetrwać, a wręcz bym powiedział może, nie, to źle powiedziałem, ale takich trochę późniejszych filmów, bo potem się pojawiły takie filmy, że y, ci bohaterowie zostają osaczeni przez zombie i muszą sobie teraz y, uciec, nie, dotrzeć do jakiegoś punktu, skąd zostaną ewakuowani. I tak właśnie było w Left 4 Dead. Nie? Po prostu lazłeś przez całą tam tę planszę i one, to najczęściej miałeś kilka plansz połączonych, w jeden cały, powiedzmy, taki odcinek, nie, yy, wiesz, yy, w, yy, w Left 4 Dead. Mm -hmm, mm -hmm. Czeka, bo chcę coś sobie... To jest ta pauza, o której mówiłem, która jest istotna. No, ta pauza jest popularny. bardzo istotna, stare. Bo ja, bo, ja, bo ja chcę, stary, teraz sobie coś sprawdzić. Yy, wiesz, w Left 4 Dead te były te zajebiste, były te te plakaty takie wiesz, bo to każda z tych misji, którą miałeś, one miały tam różne. Te, te różne, wiesz. Te, te różne, jakby to powiedzieć, nawiązania do takich właśnie klasycznych, wymyślonych, znaczy może nie klasycznych, ale takich wymyślonych horrorów. Wiesz, i na przykład miałaś, wiesz, dead, każda jakby misja się nazywała Dead Air, nie? I to było na zasadzie, że się zaczynało na lotnisku i przez to lotnisko się musieli przedzierać do jakiegoś punktu, z którego się uratują, nie? I tam miałeś ten plakat, Dead Air, their flight just got delayed permanently, you know? wiesz. Albo drugi odcinek, jakiś tam był No Mercy, Curing the Infection, One Bullet at a Time. Wiesz? I tam było mnóstwo, no wiesz, i to było zajebiste w Left 4 Dead, nie? Bo tam nie było żadnej fabuły, ale już była. Bo ten, ten jeden plakat jakby od razu cię nastawiał, nie? Eee, e, crash Course. Crashing will be the easiest thing they do today. No. Stary, i tego po prostu, to jest mistrzostwo świata. chcę zagrać, kurde, wróciłbym sobie. No. no ja wróciłem, ale to już dla mnie niegrywalne było, nie? No. Wróciłem, bo to za szybko się wszystko dzieje, bo, bo stary, ludzie w to grają. Odpaliłem Left 4 De bo Left 4 Dead 2 oczywiście, nie? No bo Left 4 Dead 1 jest super i, i ja swego czasu grałem i w jedno i w drugie, ale najwięcej grałem w Left 4 Dead 2, no bo wiesz, w Left 4 Dead 2 dodali bronie, tam zmienili, dodali chyba bronię do walki wręcz wydaje mi się, e, bo tak, tak mi się coś wydaje, bo nie, już nie, albo więcej dodali tych broni, nie pamiętam w tej chwili, jakie tam były, musiałbym to prześledzić, wiesz, no nie, nie, nie robiłem takiego researchu teraz na ten, na ten moment. I wiesz, i to generalnie, no to, czyli wiesz, generalnie to było tak, że musimy dotrzeć do tego punktu ewakuacyjnego. Nie? I w tym punkcie ewakuacyjnym odpalić tą ewakuację. Wydaje mi się, że pod tym względem, back for blood mogło być podobne, ale ja bardzo mało grałem w back for blood. Natomiast jeśli chodzi o, o Toxic Commando, to jest trochę inaczej, nie? bo tam jest jakby zamknięty teren, zostajemy ci bohaterowie zostają, wiesz, to jest jakby bardziej rozbudowana ta fabuła. Ci postacie, te postacie są zatrudnione, są coś tam, powiedzmy tacy najemnicy, zostają zatrudnieni przez jakiegoś tam profesorka, który tam te badania się wymknęły spod kontroli. No i wiesz, my mu tam pomagamy generalnie rozwalić tych wszystkich zombiaków, umarlaków, ale taki, takich, wiesz, jakby to powiedzieć, tych spaczeńców, tak to nazwijmy. Mhm. I wiesz, i to jest... Yy, I od razu mówię, że ta fabuła nie jest mocną stroną tej gry. Znaczy mi się to średnio podoba. Tylko, a, a gameplay, wiesz, w sensie, że i te postacie są takie takie mdłe. No bo wiesz, patrzysz stary na plakat Left 4 Dead, nie? Otwieram sobie, patrzę, Dead Center teraz, nie? Mam otwarty plakat, czekaj sobie powiększę, żeby zobaczyć, jaki tu zajebisty dali pod tytuł. Prices aren't the only thing things getting slashed. Stary, no i jakby... No tak. I już wiesz, co się będzie działo, nie? I widzisz jakiegoś z maczetą, czy z piłą mechaniczną, nie widzę, bo to małe zdjęcie tutaj, nie? Widzisz jakiegoś uczniaka, widzisz jakiegoś gościa w garniturze, najprawdopodobniej przyszedł do tego centrum handlowego na randkę, no i jakąś taką typową dziewczynę z sąsiedztwa, nie? Która stoi z, z kapaną, nie? I stary, i jakby od, nie musisz mieć więcej fabuły, nie? Bo już wystarczy miejsce, wystarczy wszystko i ty już wiesz, już wiesz, jaki to jest vibe. No tak, dokładnie tak samo jak z tego typu horrorami, nie? Z, z tego typu filmami o zombiakach. Natomiast tutaj ta fabuła w, w tym Toxic Commando, ona jest jakoś bardziej rozbudowana. Tylko wiesz, yy, myślę, że gameplay jest też fajny tutaj. Bo to jest takie trochę Left 4 Dead, Spotyka się z, y, y, z ulubioną grą Rafała, z madranerem. Y, czyli wiesz, tutaj jest istotny aspekt jeżdżenia pojazdami. I wiesz, cała ta drużyna jeździ tymi pojazdami, możemy się wychylać, jak, jak nie ma dla ciebie miejsca przy wieżyczce, jak nie jedziecie jakimś tam jeepem, to możecie wszyscy się wychylać, wiesz, z okien czy tam z drzwi z tyłu furgonetki i po prostu strzelać na zewnątrz. Musicie te, te pojazdy, nawet są misje, w których generalnie te pojazdy są bardzo mocno eksploatowane, bo trzeba na przykład, nie wiem, jest taka misja z takim jakimś tam... E, Takim specyficznym pojazdem, który tam emituje jakieś fale, i trzeba go po prostu dowieść z punktu A do punktu B. Albo trzeba w ogóle znaleźć tą, jak to się nazywa, karetkę i tą karetkę dowieść na drugi koniec mapy. No i wiesz, i na tej mapie masz, jakby ta mapa to jest taki mini otwarty świat. Malutki generalnie, tak, że otwarty świat to umówmy się takim dużym cudzysłowie, ale, ale generalnie tam jest kilka miejscówek z różnymi broniami, z różnymi rzeczami, więc wy możecie spokojnie sobie poczyścić tą mapę, poszukać tych dodatkowych rzeczy i potem na koniec, wiesz, trafić do jakby skupić się na wypełnieniu zadania. Nie? Czyli przykładowo nawet ta misja z furgonetką, no to wiesz, no to my żeśmy, z, bo ja gram tylko z graczami, tylko z randomami tak naprawdę, to, to tam po prostu żeśmy wyczyścili całą mapę i jak już całą mapę wyczyściliśmy, to wtedy wiesz, że, żeśmy się przesiedli w, w te pojazdy i, i, i, i ruszyli, nie? Mhm. się zastanawiam się, czy, bo my no mieliśmy tyle, żeśmy grali w tego maratona, nie? który jest zupełnie inną grą, tak, ale jednak z multiplayerem takim zastanawiam się, jakby to właśnie było teraz zagra y, zagrać coś, gdzie, gdzie ta stawka jest troszeczkę inaczej rozłożona, wiesz, jakby to było, jakbyśmy właśnie znowu porali, Więc mnie kusi w ogóle ten Toxic Commando, tylko że no, ten Crimson Desert, te wszystkie inne takie tytuły to jest Ale wiesz, ale Toxic wierze. Commando to jest stara inna gra. Bo Toxic Commando to nie jest gra, w którą ty usiądziesz i będziesz ciupał przez 10 godzin. Ale ja wiem, że ty jesteś takim graczem. Natomiast dla mnie Toxic Commando to jest taka gra, że ja sobie pogram w Crimson Desert i po prostu jednego wieczora dla zresetowania głowy ja sobie odpalę Toxic Commando i, i stary, te misje są długie. To tak jest, wiesz, od 20 do... nie wiem, nawet do godziny bym powiedział, nie? Jak, jak rzeczywiście jesteście bardzo skrupulatni w czyszczeniu mapy. Eee, oh. To, taki, to taka konkretna konkretna misja tak, tak, znaczy te misje są konkretne, ich jest dużo ich, i musisz, jeszcze chyba nie zrobiłem tej ostatniej już takiej finalnej, bo to są takie powiedzmy prawie trzy finalne, nie? ale generalnie jest jakby masz, masz jedną czy dwie wprowadzające i potem masz chyba z pięć takich misji, które masz robić sobie w dowolnej kolejności możesz oczywiście grać z botami, jak chcesz ja nie grałem na PlayStation 5 mydło, rzeczywiście to użyję twojego ulubionego słowa, jeśli chodzi o grafikę tak. w tym trybie performance, ale na PlayStation 5 Pro zajebiście, prawie jak na PC-cie wygląda. No na PC-cie najlepiej, no bo ja oczywiście mam i na PlayStation 5 i na PC-cie, nie? Więc jakby wiadomo, dziękuję. Nie musicie mhm. się martwić o moją zdrową Ale to tylko dlatego kupiłem, bo chciałem wygrać to Toxic Commando, tylko na play kupiłem na płycie, bo chciałem po prostu sobie w drugiej miejscówce, miejscówce grać na play nie? No tak, wiadomo. Żeby, żeby no, tak człowiek... kwestia, nie wiem, czy my żeśmy się odnieśli drogi Juliuszu do tego, że wzrosły ceny sprzętu chybaś tak lub nie. Wydaje... nie. Nie wiem, w tym podcastie nie. Kurczę, jaki to jest paradoks. Ostatnio sprawdziłem, że cena w dniu premiery PlayStation 5 tej, tej wersji digital to było 399 euro. Teraz to jest yy... 599, tak? Dobrze mówię? Mm. PlayStation 5. Digital? Nie, chyba nie. Pauza. 2200 chyba w Polsce kosztuje. Okej. Okay. Widzisz? nie, bo chciałem, chciałem potwierdzić jedną rzecz, ale nie mogę tego y, potwierdzić bez, bez faktów, bo, y, wiesz, no moja teza była taka, że po tych wszystkich podwyżkach ta wersja digital nie kosztuje teraz e, 550, powiedzmy, nie tak na, na, na powiedzmy na Amazonie. Jak mi teraz chciał na Amazonie kupić, nie? Czyli to jest 150 więcej niż w dniu premier. Gdzieś mi się nawet mignęło, że nawet mógł kosztować 599, więc też był, był taki skok, że o 50% stanie od, od tej ceny bazowej. Nie? No ale to ja nie wiem w ogóle, czy jest sens i nawet chyba e, Digital Foundry, nasz serwis zagraniczny, mhm. y, w, w kontekście PlayStation 6 i tego, czy w ogóle ma sens premiera PlayStation 6 teraz, szczególnie kiedy cena będzie raczej w granicach tego, co kosztuje powiedzmy PlayStation 5 Pro, plus może nie mieć napędu, więc będzie all digital. Jaką masz motywację, żeby wchodzić w ekosystem konsolowy? No i tam były różne tematy. Myślę, że nie będę tam streszał tego, co oni tam mówili, ale generalnie jak Powiedz mi, już, jak ty zareagowałeś na podwyżki cen PlayStation? No ja zareagowałem właśnie tak, jak rozmawialiśmy. Po prostu kupiłem PlayStation 5 Slim w wersji z napędem. No chciałem cię zapytać, czy kupiłeś dlatego, że po prostu chciałeś pomóc Sony, czy kupiłeś nie, na Flipa? Nie, słuchaj, ja, ja powiem ci <laughs> tak. Czy, czy w strachu przed tą wysoką ceną? Nie, no dobra, no to, ja, to jak już tak rozmawiamy, to ja powiem otwarcie. Ja generalnie planowałem, bo w różnych okresach swojego życia w ciągu roku yy, zdarza mi się po prostu opuszczać moje gniazdo rodzinne. Na dłuższe okresy. Do innego gniazda rodzinnego. Tak. I w związku z tym ja sobie Wiela planowałem już od, od jakiegoś czasu w, tym, w tej drugiej miejscówce swojej yy, no zrobić sobie taki troszeczkę gaming room. Nie? Żeby, żeby, żeby nie skalowy, przewozić tak. tego całego tatałajstwa ze sobą. I szczerze powiedziawszy, jak Valve zapowiedziało Steam Machine, to naprawdę na samym początku, jeszcze zanim się zaczęły te coraz bardziej urealnione spekulacje dotyczące ceny, to naprawdę rozważałem możliwość zakupu Steam Machine. No ale jak żeśmy tak od słowa do słowa rozmawiali, tu zaprosiłeś większych i mniejszych na podcast entuzjastów Steama, i nagle okazało się, że, że, że zaczęły się pojawiać takie głosy, że Steam Machine będzie kosztować w okolicach 3, 3,5 tysiąca. No to ja stwierdziłem, że ja wysiądę z tego pociągu, że jakby mnie to nie interesuje, to już jest dla mnie za dużo, nie? Bo, bo ten Steam Machine ma też jednak pewnego rodzaju ograniczenia, które są charakterystyczne dla Steam Decka, czyli to, że niestety... W dalszym ciągu są gry sieciowe, w które na Steam Decku nie zagrasz, które być może byś zagrał, bo Steam Deck jakby by je udźwignął. Ale ze względu na jakieś właśnie te antyczyty, nie antyczyty, dopóki twórcy nie zrobią dedykowanej, że tak powiem, wersji dla tego Steam Decka, no to jakby szanse na to, żeby wiesz, żeby, żeby w to zagrać na Steam Decku, no to tego nie będzie. Nie? No nie wiem, w FIFA nie zagrasz na Steam Decku, natywnie. Być może w jakimś streamingu przez jakieś rozwiązanie Game Passowe pewnie tak. Ale, ale, ale, ale natywnie, jakby wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy nie zagrasz z uwagi właśnie na te antychity. I wiesz, i, i ja po prostu stwierdziłem, że to jest za drogo. A z drugiej strony, i tak mam dużą bibliotekę cyfrową, bo, bo ja w końcu kupiłem oczywiście napęd do PlayStation 5 Pro, ale bardziej kupiłem do filmów niż do gier. Yy, bo generalnie wolę w cyfrze więc wiesz, zalogować się z jedno, na, na jedno konto i sobie po prostu grać w tą bibliotekę sobie pobrać te gry, no to myślę, że jest super rozwiązanie nie? nawet myślałem, żeby w ogóle kupić takie old digital wersje, bo ją można było chyba za nawet za 1700 wyhaczyć przed tą podwyżką parę dni yy, ale ja kupiłem za 2200 z napędem i uważam, że to jest zajebista cena stary jak za taki sprzęt, generalnie yy -y. Yy -y. Zobacz, jak, jakie czasy, nie? Że, że nagle 2200, nie? to nie jest zła cena nie no, to jest bardzo dobra cena. moim zdaniem. A kiedyś żeśmy a. rozmawiali, właśnie, Wiesz, że kurde, bo, bo jasne, konsola super, ma kosztować 1200 zł, to tak dużo jak na konsolę, no ale może, Nie no, ale to co? się już zmieniło, nie, bo ta ceny się podniosły do pół. Nie no, ja płaciłem za Xboxa 360, ja to pamiętam jak dzisiaj ja płaciłem 1599 zł za wersję premierową z Gears of War. Dokładnie, Polsce. zobacz. No. no wiadomo, że inflacja robi swoje. I, i no to, to jest inflacja bardziej, no ale za, uważa, tamty, stary, no, tany, ale PlayStation... to mógłbyś e, kupić 2 e, no, metry no, kawalerki za, pod Warszawą. Słuchaj, za, za, PlayStation za, 5, za PlayStation 5 w wersji, kurczę, ja nie pamiętam, czy ja, ja chyba bliżej 2,5 tysiąca dałem za swoje premierowe PlayStation 5, bo wtedy były te Pamiętaj, problemy... Pamiętaj, że jeszcze musiałeś opłacić ten, to lokum w Wielkiej Brytanii, żeby mieć live'a. Tam częściej. Nie, no, no tak, tak. ale to na Xboxie. Ale w, na Playste mówię na PlayStation 5, to ja już nie pamiętam, ile zapłaciłem za PlayStation 5, to, to wiesz, to premierowe, yy, ale wydaje mi się, że zapłaciłem więcej niż za 200. A w ogóle ta slimka, jaka fajna, to stary, ja nie wiedziałem, że ona jest taka malutka. Ona jest niewiele większa od, yy, yy, od tak, tak, jak zapamiętałem, od, yy, od serii S, -a, o, a miałem dwa serie S, No, i, i chyba trzy serie sexy dwa serie sexy nie robią jednego Exa. ale już nie mam natomiast zostałem wiesz, yy, yy, no, to, wiesz no ale ja Coś nie chcę tutaj się wypowiadać, dobra niech każdy se gra na czym chce na tylko chwilę. chodzi mi o to, że wiesz jak sobie uświadomię dzisiaj, że to playstation 5 Pozwala ci odpalić to bazowe. Gran Turismo, który wygląda zajebiście, pozwala ci i ma super model jazdy i, i też działa z VR em i 120 Hz. I te Spidermany, wszystkie, i te wiesz te, te, te inne gry, one wyglądają prześlicznie, nawet na bazowym stary PlayStation 5. Wiesz, ta y, jasne, że na PlayStation 5 Pro jest lepiej, jest płynniej, jest. Y, no w Crimson Desert no jest, jest różnica, nie? Tryb y, balans na PlayStation 5 Pro w Crimson Desert, a tryb balans na PlayStation 5 bazowym, choć w dalszym ciągu uważam, że wygląda bardzo dobrze, to, no to, to, to na PlayStation 5 Pro wygląda jeszcze lepiej, nie? No ale mhm. poprawię ten HDR stary i zobaczę na, na bazowym bo wydaje mi się, że generalnie uważam, że stary to, że taka gra jak Crimson Desert działa mhm. y, na PlayStation 5 bazowym i działa w, naprawdę w zupełnie grywalny sposób, taki, że bez problemu Jezus. można się cieszyć tą grą ona i... jest, y, ona, ona pójdzie na, ona wchodzi na Series s -ie. A wydaje mi się, że do, do końca, do, do wakacji zobaczymy wersję na Switcha 2. Też mi się tak wydaje i, i wydaje mi się, stary, że, że to w dalszym ciągu będzie spoko wersja. I, to nie, I, i, i założę będzie się, spoko. że... Będzie spoko. Ja widziałem w ogóle, że, że ludzie grają na Steam Decku w Crimson Desert. Słuchaj, ja... To Crimson Desert ma tą przewagę nad innymi grami, które ostatnio powodzą, że ona nie jest na tym zaskichanym Unreal Engine 5. Bo na przykład Samsung, ja oczywiście zainstalowałem już na decku, Samsona. No. I Samsona deku jest niegrywalny. No. Właśnie. Ale wiesz, ale to jest właśnie też to, że, że, że Crimson Desert jest... Yy, kurde, uciekła mi myśl, co chciałem powiedzieć. To jest najlepszą grą tego roku, no wiem. Ale, ale że to jest gra, wiesz, ale że to jest gra zrobiona, tak jak mówisz, że to jest gra na ich silniku zrobiona. Yy, yy, gdzieś, gdzieś pewnie. I, i, I to jest właśnie to, co chciałem ci powiedzieć, że yy, wersja... Ja mam stary... Yy, 16 giga wiramu nie? W karcie graficznej na pececie. I, I to, co ci mówiłem ostatnio, że na maksymalnych ustawieniach, stary, ta gra ledwo dochodzi chyba do 8, 7 giga, no nie chcę skłamać. No, jakby ona i tak nie wykorzystuje tak. wiesz, te, tego, no tego, dobrze, dobrze, tego potencjału. Ja dlatego, dlatego ja się nie dziwię, nie że ona chodzi masz, i ona dobrze chodzi na, wiesz, na, na sprzętach, które już są nie pierwszej świeżości, nie? Jak PlayStation 5 bazowe na przykład, nie? Mhm. No Ja będę trzymał kciuki za to, żebyśmy jednak mieli lepiej gry optymalizowane. Ja też, ja się tak. zgadzam. Ja się, ja się całkowicie zgadzam. Ja, ja uważam, że na ten moment... I Switch 2 paradoksalnie rozciąga nam tą generację, no bo zobacz, nie będą chcieli, yy, wiesz, znaczy ten skok między Switchem 2 a powiedzmy PlayStation 6 byłby tak duży, jeśli chodzi o, o wydajność, że, yy, że i tak wydaje mi się, że, ten, znaczy... że, że zależałoby twórcom, tak samo jak na przykład kapkom, Capcom... Capcom yy, Poprawnie mnie, się mylę, ale wydał na przykład rezydenta Evil Requiem na Switch No dwójkę. tak, tak, nie, wydał, wydał. Ubisoft wydaje, to Outlaws wydał, to Shadows na, na Switcha 2 i nie przez streaming. No i, streaming, i, i przecież fajnie był zoptymalizowany ten, ten tak. Outlaws. Tak, e. więc, jest, więc jest szansa, żeby właśnie wiesz, pamiętaj. Optymalizacja nie tylko na Switchu była, słuchaj, tylko no też ale też właśnie na pa, konsolach pamiętaj, że kursów. Switch, Pamiętaj, że Switch 2 obsługuje 120 Hz, w związku z tym tak naprawdę... W ale ten... tylko w wersji yy, przenośnej, zdaje się, tak? On ten, ma ten vr już swój. Nie, ale, ale ten nie, nie zmienili tego. Ale wydaje mi się, że to mogą to zmienić, żeby też to... Żeby, no bo... Znaczy ja to mówię teraz z, z, z tego, co pamiętałem. Być może się zmieniło. Wydaje tak, mi się, że masz rację, ale, ale wydaje mi się, że możesz mieć rację, tylko, tylko wydaje mi się, że to też jest... Yy... Kurczę, no ja już nie pamiętam, ale wydaje mi się... Nie no, ale 120 Hz działa. Być może VRR nie działa, ale 120 Hz działa, stary, w tym... Yy, Na telewizorach. Nie, w, w Metroidzie, w tym najnowszym. Na telewizorze. Digital Fondry, no, zdaje okay. się, to robiło. Także... No, ale digital, no nie, jak digital Fund robiło to trzeba no. tak, to no, Natomiast wiesz yy, A propos tego, co powiedziałeś o tej generacji ja, ja generalnie nie widzę do końca W tym momencie potrzeby Posiadania, czy, czy odpalenia PlayStation 6, czy tam Xboxa nowego z, z, Tylko ty, No bo wiesz, bo też tak jak mówisz, chciałbym, żeby Te gry były trochę lepiej optymalizowane I, i generalnie, żeby one chodziły no właśnie, żeby to był taki case, no wiesz, umówmy się, Crimson Desert jesteś w stanie odpalić na, na PlayStation 5 nawet w 60 klatkach. Jasne, że jest obniżona jakość wiesz, tej grafiki i tak dalej, ale to działa no w 60. No bo jest full HD, tak. Ta. Ale ale, no dobra, ale działa w 60. No Czyli ta. jakby możesz, jak ktoś niekoniecznie chce się przejmować... Wiesz, bo mam to... mały telewizor. Ale no dobra, ty sobie dworujesz, ale ja mówię o tym, że generalnie, Nie. wiesz, to jest już twój wybór, no chcesz mieć, no tak. powiedzmy, tą jakość graficzną, no to masz 30 klatek, chcesz mieć... No i wiele ludzi wybiera, tak Tak samo jak na przykład Rafał grał w, w Monster Huntera, właśnie przy tej obniżonej jakości, ale w trybie właśnie wydajności... Eee, no ale i... stary, ja odpaliłem Monster Hunter Whites na PlayStation 5... Na, na bazowym PlayStation 5 odpaliłem w 120 Hz i ja, przepraszam cię stary, no, ja, ja byłem, jakby mi ktoś nie pokazał jeden do jednego 120 Hz versus um, PS5 bazowe versus PS5 Pro, to ja, ja bym nie widział różnic. No ta więc wcale tak źle nie jest z tym Monster Hunterem i generalnie z, tym, z tymi optymalizacjami. No rozumiem, rozumiem. Ja oczywiście nie twierdzę, że PlayStation 5 Pro nic nie daje, bo jednak daje. PSSR, uważam, jest chyba jedną z najlepszych rzeczy tej generacji, którą wymyśliło Sony razem z AMD. Więc I, i gdzieś tam też jakąś pochodną fsr 4 który masz w kartach AMD yy, wiesz na, na, na pecetach. Tak. Yy, natomiast... Zobaczymy, jak to się rozwinie, tylko... Tylko rozumiem, że, że ten trend taki, bo to też chcesz nawiązać do tych, tych zmian cenowych, no nie? Że... Nie, bo jeżeli, słuchaj, bo, bo w tej chwili wydaje mi się nie będzie dobrego momentu na, na, na nową generację konsol, bo mamy aferę w cudzysłowie, czy, czy zawirowania związane z ramem, które generalnie wpływają na koszt nie tylko pamięci RAM, ale też i dysków i tak dalej i w związku z tym yy, jakby te konsole po prostu będą drogie. Wiesz, one będą bliżej pewnie 3-4 tysięcy. No, wyobraź sobie, że dzisiaj wychodzi, czy za rok wychodzi PlayStation 6. No to ile ono by musiało kosztować? No ono musi być lepsze niż PlayStation 5 Pro, który dzisiaj kosztuje, teraz chyba kosztuje z 3 800, nie wiem po tej podwyżce ile kosztuje, a kosztowało na premierę 3,5 nie i to było drogo. Więc więc, więc wychodzi tak. do, wy, wy, potencjalnie mogłoby być to PlayStation 6, więc ile będzie kosztować? Z 5 tysięcy. Na ten moment miałoby kosztować. No, pewnie oni... no ale to wtedy już nikt tego nie kupi. No właśnie, no więc no, wiesz, właśnie, że nikt, moim zdaniem nikt tego nie kupi. Znaczy nie, no na pewno się znajdą, nie? Więc... Ale wiesz, ci ludzie, ci ludzie zapominają, no nie, co zbudowało potęgę PlayStation. Opuść gier. To było takie prokonsumenckie podejście. Wiesz, ten moment, w którym, nie no, wiem, kto tak, to był, wyszedł na scenę i powiedział tylko jedno słowo. 199, nie? I wrzawa. I to i teraz, teraz, nie wiem, to teraz ja pamiętam jak PlayStation 3 wychodziło na, i to była premiera opóźniona o rok w stosunku do 360. 360 już sobie fajnie budowała bazę użytkowników, miała te tańsze warianty, nie, bo miała ten tą, tą wersję Arcade, tak czy Core wtedy się nazywała, nie? Mhm. I była premium z dyskiem twardym, ale ty jako gracz właściwie nic nie traciłeś, no nie? Tam miałeś wygodę, jeśli chodzi o dysk twardy, że, że, że save'y wszystkie trzymałeś tam, ale mogłeś sobie kupić karty i, i tyle. I wtedy chyba to było 299 euro, czy tam dolarów, gdy Xbox, nie? A PlayStation 3 miała chyba w dniu premiery kosztować, tam też chyba były jakieś dwie wersje, nie? Ale to taka wypaśna prawie 600 euro. I to wtedy to po prostu ludzie sobie rwali włosy z głowy, nie? Że jak to możliwe i tak dalej. A żyjemy w takich czasach, że po pierwsze inflacja, po drugie jednak fakt, że ta technologia nie sprawia, że my mamy, wiesz, to prawo mura przestało obowiązywać, tak? Że ta, ta liczba tranzystorów się już nie podwaja, tak jak kiedyś i te rzeczy nie są o połowę tańsze, nie? Ten sprzęt. Więc dochodzimy do takiej ściany, że moim zdaniem ta, to PlayStation 6 jak my zobaczymy jakąkolwiek zapowiedź, to bardziej pod koniec, nie wiem, 2008 roku. Może, może w 2027 znaczy, się coś pojawi, ja myślę, jakieś zapowiedzi. Że, no nie, ale ja, ja myślę, że to jest jeszcze dwie są kluczowe rzeczy. Po pierwsze jest pytanie otwarte, co z nowym Xboxem i w jakiej formule on się ukaże i, i co to będzie. Bo jeżeli faktycznie potwierdzą się takie plotki, że ten nowy Xbox to będzie trochę tak jak ten... Asus, ROG, tak. Ally, Xbox Edition i tak dalej, no to, to raczej nie wróżę temu zbyt dużej, tak. bo to będzie tak jak z tymi Surface'ami i tak dalej, więc nie wróżę temu żadnej, e, żadnej przyszłości. Natomiast jeśli z jakiegoś powodu Xbox pójdzie, czy Microsoft pójdzie po rozum do głowy i wyda normalnego e, wypasionego Xboxa, e, który będzie lepszy od Series Xa, Lepszy od PlayStation 5 Pro i będzie kosztował 3000, nie będzie kosztował 3000, bo, bo zauważ, że wiesz, to, no ale załóżmy, tak. żeby coś tak, czy 3500. Nie, ja, ja tylko chciałem powiedzieć, że i nie będzie mocniejszy bardzo, i nie będzie tańszy niż powiedziałeś, i, i nie będzie to no bo wiesz, osobny yy, no właśnie... konsola to będzie tak, jak się obawiasz, jakaś pc hybryda. W założeniu, no oczywiście, mocniejszy sprzęt, ale. No ale, ale to będzie Asus, wiesz, to będzie sprzę... Ten Rogal jest takim, jakby to powiedzieć, takim, takim kulikiem doświadczalnym, wiesz. Oni szlifują ten interfejs Xboxa, to wszystko to. Ten, no tak, ej, no to jest jakby druga rządzeniu. sprawa, tylko wiesz, tylko moim A zdaniem. Oni wtedy nie gotowy nie interfejs i. i, nie, i dadzą moi... to po znaczy, prostu wiesz, mocniejszy sprzęt. Moim zdaniem oni tego generalnie nie zrobią z tym interfejsem i z tym systemem, bo, bo jakby. Oni by musieli odejść generalnie od Windowsa. A z drugiej strony, jeżeli ten mały PC Ale nie odejdą od Windowsa. Ale jeżeli nie. ten mały pececik w postaci Rock Alley na przykład, ten, ja mam tego jeszcze Z1 Extreme, nie? Ja go teraz po prostu na stałe sobie podpiąłem jako taki PC w drugiej miejscówce z klawiaturką, z monitorem, ze wszystkim. Do takich, wiesz, prostych rzeczy, które, które mogę zrobić. Rzadko tam jakieś gry odpalam. Chociaż gram z wami w maraton. Wtedy to była droga przez mękę, stary. Tak ale dało się ale dało się, no od biedy na upartego się da natomiast wiesz, to, to, to jeżeli to będzie to, to jeżeli oni by odcięli ten jakby przewagą też tego moim zdaniem, jasne ja rozumiem, że na Steam Decku też masz tego Linuxa który dla mnie w dalszym ciągu pozostaje takim mokrym snem, nie? bo ja mi się to bardzo podoba ten Linux generalnie. Wiesz, ja to bardzo lubię, ja to bardzo wbrew tak. pozorom temu wszystkiemu, co mówię. Jesteś ja sympatykiem to... Linuxa. Tak, ja jestem w jakimś sensie sympatykiem Linuxa, bo on, się zna, to, wiesz, stary, bo on mi on przywodzi... Stary, bo czasy... Kernela, słuchaj, on mi przywodzi czasy, jak e, przez pół roku swojego życia, tak naprawdę przez trzy miesiące, studiowałem fizykę techniczną na Politechnice w Warszawie i tam na informatyce żeśmy siedzieli i rozkminiali Linux, Linuxa. Na Linuxie. Tak. Na Linuxie. I to, to jest taki trochę vibe. Wiesz, taki powrót jeszcze do wcześniejszych czasów, jak miałem pierwszego PCTa do wiesz, DOSA. I wtedy pamiętam, ten Linux też miał ten system taki, Ala Windows, nie, że mogłeś tam przełączyć i, i przejść do tego takiego trybu z myszką i tak dalej. I wiesz, i, i, i jakby. No, jakby jest Ale coś wiesz, takiego nęcącego. Dla, wiesz, dla... mi się to podoba. Jak ja pamiętam, czasu. stary, jak, jak przez krótki czas miałem tego swojego Steam Decka i wiesz, i tam na tym Steam Decku nic nie działało natywnie, nie, jeśli chodzi o te wszystkie lancery związane tam z, nie wiem, z GOGiem i tak dalej. I trzeba było, wiesz, wyszukać jakieś poradniki, no skonfigurować, ustawić, zrobić jakąś tam podmiankę, zrobić to czy tam To tamto. ci jarało najbardziej. No to to mi się podobało, stare, wiesz. A z drugiej strony, a z drugiej strony miałeś... Yy... ROG alai, nie? I na nim wszystko działa, no bo to jest Windows. To jest po prostu komputer z Windowsem, więc tam zainstalowanie GOGA czy jakiegokolwiek launchera nie stanowi żadnego problemu. Po prostu instalujesz, działa, do widzenia. Yy, I wiesz, i teraz moim zdaniem, jak oni by z tego zrezygnowali, no to ten, ten, ten mały komputerek, no, przestaje być komputerkiem de facto, nie? W Linuxie nie muszą z niczego rezygnować, no bo to jest po prostu partyzancki komputer. No tak. Pieniądze. No ale a propos partyzanckich urządzeń i tak dalej, to kolejny twist w naszej rozmowie. Czy widziałeś zapowiedź, a wiem, że jesteś wielkim fanem tych urządzeń, Evercade Nexus, czyli najnowszego handheld'a, który ma no, wprowadza takie rzeczy, jak na przykład analogi. Wydaje mi się, że w tym analogów normalnie nie ma w, w Evercade'ach. To znaczy, jeżeli podłączysz do Evercade'a, pada do Xbox'a na przykład, no to będziesz miał analogi, nie? Bo one działają. Aha. Możesz podłączyć, no tak. możesz sobie, nie, nie, wiesz... Znowu uważam, że to jest jednak zboczenie stare, bo cała, cały urok Evercade'a polega na tym, że podłączasz te kontrolery, które wyglądają jak kontrolery z GameCube, z, nie z Gamecube'a, tylko z tego, z, z, z, z, z Nintendo, Begabusa. z Nesa, z, z Pegasusa. <laughs> z Pegasusa. <laughs> Czyli telefon komórkowy podłączasz. No. Chciałem tylko powiedzieć, drodzy słuchacze, jak doszliście do tego momentu, a nie słyszeliście naszej, naszej rozmowy pieszokwietniowej, to żałujcie. I tyle, tyle. Ja y, ale wiem, jeszcze, to, jeszcze a propos jeszcze tego, to... No tak, no nie, nie, nie wiadomo no to ma być jeszcze w ogóle edycja 60, Nexus 64 taka nawiązująca kolorystyką do Damian, ja ci, do, ale... ja ci powiem tak ja yy, szczerze powiedziawszy yy, ta era gier do których ma się odwoływać ten nowy Nexus nie, ten, ten Evercade Nexus to, jest, no. to, to nie jest era ta 8-bitowa czy tam 16-bitowa tylko to już są te gry y, takie bardziej trójwymiarowe z czasów Nintendo 64, powiedzmy, z tego no, etapu. No, I wiesz, i ja ci powiem szczerze, dla mnie. No ona no już to... przypomina te Abernika, tego wiesz, tego typu te, te, I ja ci właśnie chcę powiedzieć, że dla mnie to już nie jest to. Już nie jest to. Wiesz, na, na, tak. największa radość dla mnie w Evercade to było to, że ja go podłączyłem do telewizora i odpaliłem jakieś durne gierki, które po prostu przypomniały mi czasy Pegasusa, dosłownie, stary, no. Że no tak, przy tym Evercade, on się fajnie rozwijał pod względem tego, że oni, oni mieli ten taki ujednolicony system, tak, że te kartridże, które są takie śliczne, ładne, Możesz je wkładać do konsoli racjonalnej, możesz je mieć do handheld'a, możesz mieć do, do takiego mini-automatu. No dokładnie, stary, jeżeli chodzi o overcade'a, to ja, ja wiesz, znasz mnie i wiesz, że ja generalnie zawsze się troszeczkę podśmie podśmiechiwałem z Ciebie, podśmiewałem. Ujki. Jeśli chodzi o, wiesz, o, yy, o tą taką... Zbieractwo. O te ret retro takie, tak, zbieractwo. A, retro. Coś. Retro, Boże, bardziej, nawet nie zbieractwo. Ale... Aha. Ale jeśli chodzi, stary, o tego Evercade'a, no to ja, ja wsiąkłem, stary. Ja po prostu te kartridże z instrukcjami w środku, wiesz, opisującymi sterowanie, opisującymi jakieś tam y, informacje o tej grze, tej czy innej. Ja sobie kupiłem całą kolekcję na Commodore 64, y, wiesz, y, przy, Interplay i te, jeszcze jest też taki fajny vibe, że, że część tych kartridży i tak jest już wyprzedana, więc one mają taką wartość naprawdę kolekcjonerską, no zaczynają Tak, limitowaną, problem, tak. tak. Także, także nie, no ja... Znaczy, nie po prostu ten... No też mi się wydaje, że ten... bo po, I też druga rzecz, że ten Everkid był taki dosyć tani, a ten już wchodzi w cenę taką... No jeszcze nie, on też to nie jest, jest, jest cena... tani Nie, ja myślę, że on też jest tani, tylko tak jak mówi... No nie, no tani, tani, no bo kosztuje mniej niż 1000 zł, tak, ale będzie kosztował pewnie z dziewięćset. no ja kupiłem teraz Ewe... przed premierą tego, one wszystkie spadły w cenie, i przed Aha. premierą tego Nexusa kupiłem sobie Evercade'a. Yy, słuchaj tego yy, XPR, chyba to się nazywa. Tego tego naj, naj, naj, najnowszego, ostatniego. Tego, kupu. co wygląda jak Game Boy. Tak, tego, co wygląda jak taki. Nie, nie jak Game Boy. Znaczy Game Boy? Nie, bo Game Boy był taki prostokątny, ale wertykalny, a, a on jest X taki horyzontalny. Mówisz, przepraszam, XPR, czy e -E -E XPR. -R? Tak. A, przepraszam. przepraszam. No, EXPR. E tak, tak, tak. Ten... To jest ten taki podłużny. Tak, to jest jakby ostatnia iteracja tego podłużnego, bo potem wyszedł ten taki podłużny, chyba EXP się nazywał i potem oni zrobili taką wersję R, nie? I zrobili najpierw czarną, potem zrobili białą, teraz ja mam taką szarą, nie? Generalnie. Tak. I ja sobie to kupiłem no, i oczywiście tydzień później kupiłem yy, tego Gameboyowego, co mówisz, nie? Z, ale słuchaj, i te, tego, tego EXPR kupiłem za 360 zł z kartridżem Taito. No. Bo tam jest cartridge. Tak. No to uważam, że 360 zł teraz. kartridż jest powiedzmy tam, stówę kosztuje, no to, to to jest jak za darmo. A tego słuchaj, ale tego. Yy, bo to oni mają jeszcze te takie super mega, hyper mega coś tam, nie? Te takie właśnie Gameboyowe. Takie bardziej, jak Game Boya je trzymasz, nie? W różnych wersjach kolorystycznych tak. i one się tym różnią, że do nich nie jest dodany kartridż, to znaczy można kartridże wkładać, ale do nich nie jest dodany kartridż, tylko do nich jest dodany, te gry są wgrane jakby, wiesz, tam, tam dla niego. No to ja kupiłem, słuchaj, z... Kurde, wyleciało mi teraz z głowy, jakie ja mam tam gry, ale zapłaciłem za niego 160 zł, gdzie on normalnie kosztuje tam 250 bo taka była promocja. Okay, to stary, no, 160 okay. to jest w ogóle już, jak jeszcze, za darmo. No tak, no to, jest, to, to, to, to prawie jak w, w Action. A, a, było, stary, w a, a, a mówiąc szczerze, nie no, bo w Action to 20 kosztowało tamten, ale to, to jeszcze jest daleka droga. Jak kupiłem automat z action. To jest daleka droga, ale, ale chodzi mi o to, że, ale ten Action mnie jeszcze bardziej przekonał do tego, żeby właśnie pójść w Evergade'a, tak swoją drogą. Bo ja sobie zobaczyłem te gierki sobie przypomniałem, jakie one są super w większości, nie? Wiesz, jakie fajne gierki, stary, w tym taj, to jest taka jedna gierka, która mi strasznie podeszła. Ona się tam nazywa... Czekaj, no nie jest tutaj... Jest, Pirate Pete. I tam no. z tym gościem po prostu na początku... Pirate Pete. No dobra. A, Pirate. No tak, Pirate. Pirate Pete <ścoughs> i stary... I, I na początku przez jakby takimi linami skaczesz jak, wiesz, jak, nie wiem, Donkey Kong, tylko po po tych linach przy masztach, a potem wskakujesz do wody i musisz rekiny pokonywać. Nie wiem, co jest dalej, bo jeszcze tam do nie doszedł, stary, ale to jest uzależniające, stary, no. no. tak, jak graficznie wygląda, no to jest... Ale słuchaj, i do tego jeszcze stopnia, jakby moja żona, yy, która też czasem z nami zagra w jakieś gry, wiesz, takie cyfrowe, yy, jak, jak z córką zagramy, szczególnie w gotowanie, stary, nie? Czyli ten taki, jak to się nazywa, jaki jest tytuł prawilny tej gry, nie wiem. Cooking Mama? Nie, nie, takie gotowanie, że wiesz, yy, że yy, można grać kanapowo w kilku graczy i musicie robić na czas potrawy, są zamówienia. To się... Wiem, znam grę, ale nie nie. nie cooking, powiem. coś. Wiem, ale nie powiem. Czekaj, może co? To... Cooking, pauza? Video game, czekaj, tak wpiszę. E, Overcooked, dobra, już znalazłem. A, tak. Overcooked. Stary, tak. ile my żeśmy grali z żoną i córką w Overcooked, stary, i, i ja po prostu w tym Overcooked, ja, ja, ja automatycznie Aha. wchodzę w rolę jakiegoś takiego master szefa, który zawiaduje tą całą... Jest szef. Stary, Jest szef, który zawiaduje całą tą kuchnią i ja im po prostu mówię tak, ty robisz to, ty robisz to, wiesz, zasuwamy tu, ja ci tu, tamto... Ci, a, a, a. Irytacja, stary, i wiesz, i ten, ale, ale po prostu godziny żeśmy spędzili w tej grze, zajebista gierka swoją drogą. No, ale fajnie, bo teraz widzę, że tam jest koop aż na cztery graczy, więc... No, w ogóle super my żeśmy na sprawę. początku grali na Switchu, tylko że niestety na Switchu pierwszym ta gra jest naprawdę mega słabo zoptymalizowana, a potem ona, ja, ja to Overcooked 2 dostałem, słuchaj, w ramach jakiejś tam PlayStation PlayStation Plusa, kiedyś tam udostępnili tak. jako, jako te darmowe gry co miesiąc. I wtedy tam weszła taka najbardziej wypasiona wersja, wiesz, ze wszystkimi dodatkami i ze wszystkim, no i na PlayStation żeśmy grali kurde i wiesz i to fajnie wygląda, bo to jest 4K, żyleta obraz, wiesz, i tak, tam, tam nie ma za bardzo jakiejś grafiki, nie, ale ale, ale generalnie. To wystarczy. To wystarczy, nie no, ale to jest świetna gierka. To jest właśnie, to jest, mm -hmm. za, to jest właśnie taka zajebista kanapowa gierka, którą odpalasz i grasz. No i tego tak, wiesz, no, temat akurat podoba się twoje żonie. Córce też i mi też. No to. Wszystkim nam. No wiesz tak. no, no. zawsze lubiłeś gotować. Tak. I prosta mechanika. Taka tak idealnie dla mnie. No to co, końcik kulturalny, króciutki? Ach, no ja myślałem, że już drugi podcast nagrywamy. Tak, już nagrywamy drugi podcast, teraz jesteście, to już jest trzeci podcast, jesteśmy w trzeciej połowie odcinka. Nie, ja tylko powiem, że y, y, The Boys sezon piąty wszedł i jest dobrze, jest dobrze. Nie będę tego recenzował, bo już widziałem, że się pojawiły jakieś recenzje, to są dopiero pierwsze dwa odcinki, ale wiesz co, brakowało mi takiego serialu, w którym ten który jest właściwie takim, taką parodią, takim pastiszem kina superbohaterskiego, ale jakby nie chcieli zobrzydzić tego, tego głównego bohatera, tego homlendera, jak go nie upodabniać, nie wiem, do, do postaci istniejących, jakby jak, To i tak on stanowi siłę tego, tego serialu. Jakby oglądasz. Dla tego, dla tego gościa, dla, dla, dla, yy, dla tej postaci, cały ten serial, a nie właśnie dla tej całej ekipy, która, która to, yy, tych superbohaturów chce te, te, te zniszczyć, pokonać, unicestwić. No i jest coś też fajnego w tym, że yy, yy, znaczy oni nie mają takiej szybkiej mocy tworzenia odcinków, jak to jest z South Park, nie mogą się na przykład w ciągu tygodnia odnieść w, w odcinku do, do, do spraw nowych, ale jest motyw taki, że ten Homelander, nie wiem czy, czy w ogóle kiedykolwiek oglądałeś ten serial, ale dokonuje takiego um, niebohaterskiego czynu związanego właśnie z, z samolotem pasażerskim, który, na którym giną wszyscy pasażerowie, tak? I żeby nie wchodzić w szczegóły, no nie, co tam się działo, ale generalnie jest tak, że wideo z tego, co się tam wydarzyło na pokładzie tego samolotu, jakby wycieka, no nie, jest, jest ujawnione i jest cały taki spin, że to jest AI, że to jest misinformation i tak dalej i to jest dokładnie to, co się dzieje, że teraz że polityk może się wyprzeć wszystkiego, bo powiedzieć, że ktoś po prostu zmontował mhm. go. On nigdy z tą prostytutką czy tam z kimś tam nie był, no nie, to jest AI, on się nigdy nie ten... I wiesz, i to mi się zawsze też podoba. Takie odniesienie się do, do, do, do pewnych takich rzeczy, do tej polityki kapitalne I to, i czuję, że to będzie dobry serial. Trochę, trochę mi brakowało The Boys, bo jak były te spin-offy, ten Gen V, to one miały momenty, ale jednak to nie było to samo. Brakowało Homelandera. Homelander wrócił, yy, Soldier Boy się pojawia, no, będzie, będzie grubo. To jest, to jest akurat dobry serial. Zresztą w międzyczasie też zacząłem oglądać drugi sezon Fallout, ale, ale się nie wypowiem, bo, bo już wydaje mi się, że już dużo czasu upłynęło od tego, kiedy ten, ten serial się pojawi na Primie. Pewnie będzie trzeba kolejne, kolejne sezony czekać, żeby się coś tam roz, rozkręciło, więc um, to tyle. Ale chciałem tak, jeśli chodzi o popkulturkę, to cię zapytać, co tam planszówkowego ostatnio um, u ciebie Słychać, bo, bo rozumiem, że nie tylko cyfrą człowiek żyje. No że wiesz, myślałem, że mnie jednak zapytasz o kulturkę. Ja to chciałem już, już się szykowałem w Google. A już tam w... słyszałem, bo słyszałem tak, jak tam klikasz, jak googlujesz tam. Nie, chcesz... nie, to ścięcia. googlowałem, bo słuchałem tego, co tak sobie powiedzieć. No nie, to powiedz My... co ostatnio widziałeś, albo przeczytałeś? Nie, no ja cały czas się. oglądam, słuchaj, ten serial, anime yy, Doro. Yy, tylko, że wiesz, jak ja oglądam. Jeden dwudziestominutowy odcinek raz na dwa tygodnie, nie. To jest moje tempo. I No i on mi się bardzo podoba Było pięć odcinków już obejrzałem Z tam, nie wiem, z dwunastu czy trzynastu Nie wiem, ile tam jest na sezon A zdaje się drugi sezon teraz wszedł mhm. Więc polecam, żebyś obejrzał Swoją drogą, to może kiedyś pogadamy Wiem, że Rafał, bo Rafał mi pisał, że yy, Jakbym chciał, to by mi pożyczył Mangę, bo ona jeszcze cały czas Wychodzi w Polsce I, i jeszcze są drukowane nowe odcinki Tam po prostu jeszcze parę tych tomów jest i no jakby wiesz ja z kolei jeśli chodzi o mangę, to, to tej samej autorki czytam sobie Die Dark Aha. To, to, to też kiedyś mówiłem też taka pokręcona właśnie jak Doro Hedoro, tylko że się dzieje w takim science fiction nie? Że, że ten główny bohater to jest jakiś magiczny dzieciak którego kości po prostu spełniają życzenia i wszyscy chcą go w galaktyce zabić generalnie i to jest jeszcze utrzymane w takim brudnym klimacie, wiesz, takiego, no niby, nie chcę powiedzieć post-apo, bo to nie jest post-apo bo to jest po prostu, w kosmosie się dzieje. Ale takie właśnie brudne, śmierdzące itd. i tak dalej. I niesamowita kreska zresztą w ogóle jest bardzo ciekawa, bardzo mi się podoba. Estetycznie. Mhm. No i poczytałem też dalej oczywiście mangę pod tytułem Elden Ring. No właśnie, kontynuujesz swoją przygodę. Kontynu z, z, kontynu z kontynuujesz swoją przygodą, przygodę i, i powiem ci, że ona jest świetna. To jest taki humor absurdalny, trochę montypytonowy, ale mnóstwo takiego nawiązania wiesz do, do jak czytasz do, do takich klimatów, właśnie, że ty znasz to z tej gry i to jest jakby teraz wymyślone jakby na nowo, ale jednocześnie jeszcze przefiltrowane przez te irracjonalne sposoby grania graczy. Nie? To jakby to, co mówiłem kiedyś, że na początku ten główny bohater w samych gaciach chodzi, nie? No bo tak jak ci hardkorowi graszek, którzy grają w Eldena, oni też tylko w samych gaciach przechodzą całą grę na speedrunie, nie? Więc, więc wiesz, więc... Rozumiem. No to co? Kląszweczki czy zbieńczymy i zostawiamy... Nie bardzo, nas... nie bardzo trafiłem chyba w twoje gusta. Nie, nie, wiesz, w sensie wiesz, bo nie, ja ostatnio chciałem, znaczy czytałem tego Dylan Dog'a jako komiks, nie? I czytałem... To wiesz, to wiesz? Ty czytałeś wyrafinowany europejski komiks, pod walinę, pod współczesną twórczość. Tak. Wiesz. Dokładnie. Pod współczesną twórczość wszystkiego. To jest absolutnie postmodernizm. Bez Dylan Doga nie byłoby mangi, bo on też jest komiksem czarno-białym. Tylko czytane normalnie. Nie, a nie o tył. Ale to jest taka taka drobna, drobna różnica. Nie, jakieś komiksy czytałem, yy, tylko widzisz, co ja czytałem za komiksy. Wiesz, stary, a propos komiksów, pojechałem do. A, czytałem komiks Fuse, ale ma tytuł, który, który nie mogę zacytować, bo, bo jest, nie wypada. No ale okej. Okay, a propos komiksów, stary, jeszcze ci powiem taką ciekawą rzecz. Pojechałem właśnie do tej mojej e, e, e, drugiej miejscówki. I, i, I tam akurat stwierdziłem, że zrobię porządek z tam z planszówkami, z grami, ze wszystkim, bo tam składuję takie tytuły, w które już powiedzmy nie gram, czy, czy które już przeczytałem. I, I właśnie spojrzałem na półkę i na tej półce leży y, chyba Powrót, to się nazywa. Taki duży komiks. Pamiętam, kiedyś Rafał to polecał. Znaczy ja to kupiłem niezależnie od jego polecajki, no to przez przypadek trafiłem potem się okazało, że on to polecał gdzieś tam przy, w którymś odcinku. Aha. I, I do dzisiaj sobie myślę, że nawet nie przeczytałem, więc, więc może kiedyś. Ja zrobiłem też zapasy mega komiksowe. Zresztą teraz byłem w. w ja mam w ogóle taki, taki fajny sklep z komiksami, i tam jest taki coś rodzaju takiego kosza na komiksy. Nie, w zasadzie takiej, że jakieś, jakieś yy, komiksy, które nie wiem, jakieś są środkami serii albo się nie sprzedały, wiesz, takie wszystkie takie integrale. Yy, sprzedawane są po 5 euro, nie. Kiedy normalnie taki integrał to jest przynajmniej 15. I. Nie ale ktoś to nie jest powrót. paczkę. To jest droga. Nie powrót? Droga. Ale też brzmi jak, jak powrót. powrót. Jak powrót drogą. Nie, by mi się skojarzyło chyba z, z tym z twórczością tego takiego yy, yy, rosyjskiego reżysera z Wagincewa. Ale to nie. A jeszcze stary, jak jesteśmy w temacie kulturki, stary, w, no. w okresie świątecznym poszedłem na pocztę. Dzisiaj w Polsce stare poczta to jest mydło i powidło. Generalnie, nie? To trochę tak, jak ten sklep grażynka. grażynka. Stary, to jest tak. jak ten sklep Grażyna. To jest Grażyna. Też czasami dostarczają paczki, tak. Też czasami dostarczają paczki, ale w głównej mierze tam są książki. I słuchaj... Ale nawet odwrotnie jest, bo Grażyna ma te mydło i powidło, ale głównie zajmuje się paczkami, a na poczcie powinni się zajmować głównie paczkami, a zajmują się głównie sprzedałem kalendarzy, pocztówek, dupereli nie wiem, książek, czegokolwiek, nie? No ja, ja, ja słuchaj, będąc na tej poczcie, yy, yy, tam, jak zwykle moja córka coś tam zaczęła oglądać, różne rzeczy, jakiś tam długopis, coś tam sobie wybrała, a ja, słuchaj, yy, yy, patrzę, na, tam książki oni sprzedają zazwyczaj, nie? I patrz, wiesz, a ponieważ księgarnie w Polsce są dzisiaj zasadniczo pase, nie? Już jakby to jest naprawdę bardziej to są takie, takie miejscówki, gdzie sprzedają y, jakieś, jakieś końcówki wydawnicze, albo jakieś takie, wiesz, egzemplarze, które po prostu się nigdzie nie sprzedały. No i oni też tam mają jakieś książki. I słuchaj, mieli za dosłownie 12 złotych, 12,99 zapłaciłem za taką małą książeczkę, stary, tylko znowu pewnie ci teraz zablokują podcast, Mikołaja Gogola Martwe Dusze. Bo ja sobie, to, jest, to jest taka nowela w zasadzie Gogola, i ja sobie przypomniałem stary Kurcze, że ja za dzieciaka w liceum y, byłem z ojcem na sztuce teatralnej, w teatrze współczesnym w Warszawie, właśnie w, na, na, na tych martwych duszach. Zresztą w kapitalnej obsadzie w reżyserii Macieja Anglerta w roli głównej y, y, Kowaleski, Krzysztof Kowaleski. Y, jeszcze był ten, jak on się nazywa, Kurcze. Śleszyński? Nie, nie Śleszyński. Śleszyńska to jest aktorka taki. No ale taki inny aktor też, dość znany, a przynajmniej wtedy z takich bardziej drugoplanowych roli, to była świetna w ogóle, wiesz. I tak sobie pomyślałem, że sobie kupię ten oryginał Gogola i sobie w wolnej chwili przeczytam. A więc to tyle w tym temacie kultur. Mhm, mhm. no ja, ja mam właśnie taką tendencję, że ja czasami Wiesz, jak szukam jakiegoś... Yy, znaczy nie, że szukam, tylko po prostu lubię czasami wejść i to też w, y, mówisz, na poczcie są, ale też w marketach też widziałem takie mają y, tanią książkę, nie? Taki, no, no słuchaj, w Warszawie... Że tam, że tam za 10 zł kupujesz y, jakąś, jakąś powieść i przeważnie to jest jakaś pulpa, nie? Ale, ale to jest dla mnie jakiś taki motywator, a że... że mogę zaryzykować. Dobrze, że mi przypomniałeś. A nie wydadam jakieś jakiejś fortuny. Dobrze, że mi przypomniałeś, stary, bo ja sobie, ja sobie przypomniałem, że Znowu w warszawskiej arkadii jest Kerfur i co ciekawe, w tym Kerfurze jest bardzo rozbudowany dział książek. I oczywiście, tak jak mówisz, mnóstwo z tych książek to są. Jak... Ja Warszawa dużo czytam. No wiesz, mnóstwo, tak, mnóstwo tych książek czytałem. stare to są jakieś pulpy, wiesz, jakaś, jakaś taka literatura totalnie nie wiem, jakieś fantazy, jakaś popularna, jakieś romansidła i tak dalej. Do tego jeszcze jakieś tam porodni, poradniki, przewodniki, książki kulinarne. Ale oprócz tego też znajdują się naprawdę stare jakieś perełki, wiesz, jakieś takie naprawdę fajne książki, czy to klasyki literatury w jakichś nowych wydaniach, albo w jakieś wiesz, wydania z naprawdę z pięknymi ilustracjami za naprawdę śmieszne pieniądze, no. Także wiesz, także... Mm. No to polecamy. To, to myślę, że, że hashtag kiermasz na koniec. Karmazynowy kiermasz, nie, może bezkarmazynowy. Dlaczego nie? Niech będzie karmazynowy. Nie, bo, bo ostatnio Aha. była karmazynowa Pustynia i okazuje się, że to był za długi I hashtag. Nie I tylko jedna no, czy dwie osoby hashtag? wpisały. No chyba po nic nie, nie? Bo ostatnio, pytałem o, bardzo mało. Tłumaczyłeś, ale zapomniałem. No to jest, to jest tak pokazanie, że. Że ludzie słuchają, słuchacz, A, że tylko o to. Słuchaczka że, że słucha do końca. Do końca. No, ale to wiesz, to, to tak. musiał być nie mamy hashtag, nie. Musiał być ten hashtag na przykład yy, w kolejnym odcinku zrobić trzy hasztagi albo cztery hasztagi. I wiesz, i każdy hashtag no w innym y, przedziale czasowym. To w następnym no odcinku tak, to ja sobie teraz zeskanuję ten Będą cztery hashtag. znaczy ja już i tak wiem, jaki jest hashtag, albo myślę, że wiem. I sobie ten hashtag wezmę, wiesz z końca i sobie wrzucę, nie? No tak, ale zobacz, jaką masz, wtedy ogrywasz system. Wszyscy myślą, że są wszystkie podcasty, a ty tylko po skanujesz te hashtagi. No. I najbardziej osłuchany. Słuchasz na świecie. Nie wiem, czy chcesz, chcemy gadać jeszcze o planszówkach, bo ja już jestem trochę zmęczony. Nie, nie, zrobimy to, bo mamy już prawie trzy godziny, więc, a tutaj mamy mały defekt techniczny, więc tak. po prostu zróbmy tak, że planszóweczki jak najbardziej muszą być, ale po prostu za tydzień. W kolejnym odcinku. Na spokojnie. Tak. Bo mam dwie bo nie, fajne nie planszówki. Nie chcę robić tego na szybko. Takie klasyczne, o, o których na pewno chcę powiedzieć, ale dzisiaj już czuję, że to, co tak. bym powiedział, to by było wiesz, takie słabe. Dajcie znać w komentarzach jak bardzo tęsknicie za planszówkowym końcikiem, bo ja już widzę, że e, na szczęście nie przez te rejony bardzo niebezpieczne płyną statki z dostawą Nemesis Odwet, czyli retaliation. No to, no to zrobimy o, po, o planszówkach, zwłaszcza, tak. że, zwłaszcza, że wiesz, ja dużo gram w Crimson Desert, ale zobacz, ty masz 80 godzin w Crimson Desert, ja mam na PC-cie ponad 50, na PlayStation prawie 20 yy, i jednak mam mniej, bo mój plan, żeby w święta wielkanocne grać w Crimson Desert tak średnio się udał, no bo przede wszystkim grałem właśnie w planszówki. Ale, no. A ale ja byłem pozorowem, więc też ograć. tak ciężko było grać. Takie solidne, ojej, takie mięsiste, naprawdę fajne. Uff. No widziałem, widziałem to tam jakieś takie te fantazy Wadca pierścienie te sprawy, tak? Dobrze mm, myślę? Niekoniecznie, ale okej. Okay. Okej. Okay. Blisko, ale jednak obok. Blisko, ale jednak e, obok. Tak. No dobrze, dziękuję ci serdecznie, dziękuję dziękuję. za. Dziękujemy, Rafał, Przybyłeś z nami wieczór. Tak. Nie no, Rafał, no to już e, mam nadzieję, że wszystko tam dogramy i w następnym odcinku znowu e, będziemy w trójkę, wtedy to będzie... Spróbuję Też obejrzeć trochę nie do, do, do końca. To wtedy z Rafałem tak, będziemy mogli Nie pogadać. tylko to będzie końcik właśnie Crimson Desert o gotowaniu. O! I będzie o gotowaniu. Czyli ulubione potrawy Juliusza mhm. i jakie składniki. Będziesz mówił, no nie, że na przykład odkryłeś przepis cebulka, czosnek, kiszona kapusta i jajko. I, I, biała po prostu, I biała kiełbasa. I biała kiełbasa. I jajek po nigdy nie Jajko, super produkt. Tak. Polecam. Nie, no ja odkryłem właśnie, nie wiem gdzie. Kupiłem chyba, miałem ze 40 jajek i wszystkie ugotowałem. Ale oczywiście przyszła walka z bosem i, i, i się zapchałem tymi jajkami, ale boss padł. No, więc stary, więc, mówię, super produkt. Dokładnie. No to dziękuję jeszcze raz. Dziękuję Już również. Już pamiętajcie, żeby odwiedzać nasz na grupie, komentować, e lubić na Facebooku, e, polecaj znajomym. Pisać jak bardzo komentować na... wasze tak. życie jest e, takie trochę pustsze bez nas. Jeśli na przykład nie ma nowego odcinka fantasmagierii, tak, tak, tak, tak. To się zgodzę. Czy nowego odcinka felieton już. Na... Nie no, przede wszystkim fantasmagierii umówmy się to, no to jest jakby, wiesz, tak, tak. <laughs> No dziękuję Ci jeszcze raz. No i co? Cłyszymy się już. za tydzień. Cześć, hej. Trzymajcie się, cześć.